teraz się okay, tak. teraz pana Teraz pana jest stres dobra, to skoro się już nagrywamy to nie, nie będę już pytał o te trudne gry o które pytałem tydzień temu ale może żeby pociągnąć ten wątek e, trudnych gier to takie pytanie na no początek na rozgrzewkę do Was skierowane to mm, jak Wam się wydaje jakie e, wymagania dzisiejsze gry stawiają przed graczami i tutaj jakby wolna amerykanka cokolwiek wam przyjdzie do głowy rozumiane, czy to ja pod względem tej warstwy, która nam opowiada historię, czy nie wiem warstwy wymagającej szybkiego refleksu czy jakichś tam elementów zręcznościowych, jak myślicie jakie wyzwania dzisiejsze gry jak pomyślimy na przykład gry, które wyszły w tym roku czy na przestrzeni ostatnich kilku lat, jakie wymagania przed wami, nami stawiają chyba nieduże, uważam. Nie Dzisiaj tak? W dzisiejszych czasach te gry są przynajmniej większość tych tytułów AAA. Mhm. No, moim zdaniem są znacznie bardziej przyjazne niż te tytuły AAA z dawnych lat. Mhm. Jest na przykład, nie wiem, wczoraj na przykład zacząłem serię Heal'a pierwszego i, no, musiałem sam zgadnąć, czym się steruję, bo nie pojawiało mi się na ekranie, że trzeba wcisnąć X, żeby wejść w interakcję z jakimś elementem, tak? Mhm. Więc, Hmm. Uważam, że... Prze... Że, y, wcześniej te gry były trudniejsze, czy to na normalu, czy to na... No po prostu nie zależy od poziomu trudności, tak? No, z drugiej strony to były też trudniejsze, może też trochę z powodów y, sprzętu. Bo na przykład gry na PlayStation 1, no fakt miały dużo miejsca na płycie, mogły mieć dużo informacji, ale te starsze gry typu Mario, no tam, tam było ile? Z pół megabajta pamięci na cartridge'u, mogłeś tylko zmieścić grę i to wszystko, a instrukcji nie miałeś, musiałeś się domyślać. A w sumie, te, tak mi przy, przyszło do głowa sprzętu, że teraz te gry też są dosyć wymagające. Przynajmniej te yy, właśnie a, a, a, tak, pod względem sprzętu, no bo jednak przy, ostatnio się właśnie odbijam od takiej ściany. A. Czyli jest ciekawa gra, no ale raczej jej nie kupię, bo mi komputer czyli już nie podoła. O te wymagania sprzętowe, tak, tak? wymagania sprzętowe, no to, to nie, prawnie, jest do, nie jest dokładnie, może to nie jest to, co, że tak powiem, Chciałeś usłyszeć tutaj mm -hmm. na, to, na to pytanie, jako, ale jako odpowiedź, tak. ale no jest to takie wymaganie i jednak coraz trudniej temu sprostać, przynajmniej, mm -hmm. nie wiem, no, wydaje mi się, że tak naprawdę, jeżeli ktoś chcia, chciałby tak we wszystkie gry na, najnowsze grać i na, na najwyższych detalach i tak dalej, to pewnie sobie, to, nie wiem, dwa lata modernizować komputer, tak, tak. jakieś... Ale to rzeczywiście, to jest, to jest jakby na to nie patrzysz, to jest w sumie ciekawa obserwacja, że jakby tutaj, tak jak wspomniałeś, gry wymagają podczas rozgrywki coraz mniej, natomiast, żeby je uruchomić, jakby cieszyć się nimi, Czas coraz więcej, coraz więcej wymaga. Gra, która powiedzmy trwa 5 godzin, na przykład, mm -hmm. czy 6, no ostatnio, zresztą, no, wiem, że nie wszyscy krytykują ten trend. Niektórzy uważają, że to jest dobre, tak, że jest, mamy w ogóle coraz mniej czasu i, i, i tych tytułów jest też tak mnóstwo, że właściwie nikt nie będzie chciał grać w grę, która trwa 40 godzin. Tak? i wystarczy jak właśnie taka, jakaś taka zabawa na 5-6 godzin, jedno, jedno posiedzenie w wieczór na przykład, jest, no, i koniec. No, teraz tych gier coraz więcej się pojawia, tak? więc no. też no, są krótsze. No. Przez takie inicjatywy znaczy, przez Kickstarter coraz więcej takich niezależnych twórców może, może tworzyć i przez to jest dużo, dużo no, więcej też gier, no, takich małych. No, im, dzięki temu, że gry no, są tak... Rosyć. Dzięki temu, że gry są tak krótkie, przynajmniej kopnie zdąży się usmażyć, zanim je przejdzie No właśnie, nie, ja mam wrażenie, że on, wiesz, po 10 minutach, no, to, yy, że tak powiem, z życia wzięte, prawie mój laptop się usmażył przy, gra, tak, a przy grze Tak, Outless, by... tak. tak więc, więc uchylimy kulisy, właśnie wczoraj żeśmy Dominiki laptopa trochę odkurzali i, i zmienialiśmy pastę, żeby już się nie palił. No ja wiem, że, że laptop to nie jest do gier, tak? To jest jakbyś, no, ale jednak, no każdy jest... sobie radzi jak musi. Dobrze, <głosy> więc już zamykając. Tak, zamykając to jest w ogóle wątki, optop, przepraszam. Prywatne, zamykając. Jest taki gatunek gier, który do tej pory potrafi być dosyć wymagający i to są gry przygodowe, bo wymaga od nas zrozumienia logiki świata w ogóle tam nie ma, rzadko zdarza się coś takiego, że rozwiązanie jest takie, jakie zastosowalibyśmy w realnym życiu. Jeżeli coś musimy przeciąć, najczęściej nie przecinamy tego nożyczkami. Chodzi tylko. Ci o to, że to są takie wymagania dziwne w stylu, właśnie nie wiem, i idź, pozbieraj cztery artefakty, żeby przejść przez jakieś miejsce i dopiero tam coś znaleźć ten właściciel. Zastosujemy i... przedmioty do rozwiązania problemu, które nijak byśmy nie pomyśleli w normalnym, e, mm -hmm. prawdziwym świecie, że faktycznie e, możemy je zastosować. Jakiś konkretny tytuł przychodzi na myśl? Taki? Eee, najbardziej zapadła mi najdłuższa podróż, gdzie, e, mm -hmm. nie pamiętam co dokładnie robimy, ale e, ha, wy wyciągamy kluczyk z pomiędzy e, torów metra za mm -hmm. pomocą e, dmuchanego pontonu, liny i czegoś jeszcze. <laughs> też takie połączenie bardzo mungiverowskie. Mm -hmm. Czy um. często też, nie wiem, e, Monkey Island jest podawany jako taki przykład właśnie Feralas, mm -hmm. że ma taki humor typowy i, i właśnie rozwiązania nietypowe, więc jakby tutaj te wymagania, pod względem gracza, y, y, że trzeba, to jest myślenie teleskopowe, tak? O ile dobrze to kiedyś na kole właśnie pani doktor nam podała taki My termin, że myślenie jest... teleskopowe, czyli musimy przewidzieć, jakie czynności musimy w przyszłości no wykonać, No tak, żeby tylko jak te czynności są absurdalne to wtedy tak. na pamięć jeszcze no. taka gra... E, niezależna dosyć, Anna, e, jakiś film, niby jakimś Horror, tak dosyć, bo, bo nie mam, wiesz... Bo jest taki, może mało znana. Jest mało znana. E, takie trochę jak surwila Horror, no ale, ale nie do końca. I tam jest też takich parę momentów bardzo dziwnych, jak na przykład trzeba włożyć coś, co wygląda jak ludzkie serce do pieca i kiedy to się spali, to jakiś kluczyk się otrzyma i dopiero wtedy można jakoś tam dalej... No, no nie jest to dosyć... Nie jest to zbyt intuicyjne, tak? Ja, za przykład dam e, gry zwrotnościowe w tym przypadku gremuzystą o nazwie OSU. Mało kto zna, twoje kolega tylko pewnie zna. E, nie to jest znam Nie, zna. Zna. nie to znam super. też. To jest e, gra zrobiona przez Japończyków, ale jest e, o dziwo w pełni zangielszczona i ma pełne wsparcie dla e, międzynarodowości. E, Polega na tym, e, że tworzone mapy e, piosenek, tak to mogę określić, e, przez fabów. Są do przejścia no, normalnie wrzucone na listę i można sobie je zagrać. Dokładniej to polega też na tym, że y, musimy już to klikać na ekranie w rytm danego utworu. Przeciągnąć coś, pokręcić mięską... elementy są rozmieszczone. Y, i... i... Bo my, e, jak się weźmie jakiś łatwiejszy utwór, spokojny, jak mapa też jest zrobiona przez jakiegoś, takiego laika To e, no tak przyjemnie się gra, tam jest rytmik i sobie klikamy w, w ekran No wiadomo, każdy o kiedyś po sobie na przykład w biurko, bo tam rytm mu się spodobał mm -hmm. e, Ale są przykłady, kiedy e, człowiek jak patrzy na ekran to aż ma ochotę płakać ze względu na rytm I e, tu akurat e, e, wspominam e, jak ten gatunek, a, Happy Hardcore, a zwłaszcza robiony przez Japończyków. Gatunek muzyczny Happy Hardcore jest koszmarem, bo to jest połączenie, yy, połączenie speedcore'u, nightcore'u, wszystkich takich najbardziej granicznych. Yy, no, pewnie nikomu to nic nie mówi, ale yy, najpro... no, jedyne co mogę powiedzieć to ma... Yy, nie, to też. bardzo szybki rytm, bardzo szybki rytm. Tysiąc eee, od... uderzeń na minutę. Na przykład. Eee, I żeby, żeby ogarnąć wszystkie te przyciski, które latają po tym ekranie, no to trzeba się umieć skupić. Trzeba być azjatą. Trzeba być azjatą. Ludzie <laughs> przechodzą to? Przechodzą. E, znam, e, znam kolegę, którego uczyłem grać w tą grę <laughs> nie wiem jakim cudem tak ewoluował. Uczyłem mistrza e, się. <laughs> tak, że potrafi e, to ogarnąć i. Jak człowiek sobie tak poklika, no wiadomo, to fajnie, fajnie, a spojrzę na kolegę... Aha... <laughs> I... W, w, to właśnie ta trudność też polega na, na... możliwościach osoby, no bo Musi mieć też możliwość spostrzegliwania tych elementów na ekranie. Bo często się zdarza W, w przypadku trudniejszych mapek tej gry, że... czegoś się nie zauważy, nie zdąży się <laughs> myszką dojechać... E, no... Tak wygląda. To, to, to by się tak wiązało z tym, o czym mówił Kuba w tydzień temu, czy jakby trudność percepcyjną. Mhm. że gry są też trudne, percepcyjne po tym względem, że jakby mają coraz tą wyższą rozdzielczość, coraz większą szczegółowość i nasze oko powoli przestaje za tym nadążać, czy tak? to już tam nie jest tam ileś tam pikseli we wspomnianym wcześniej Mario. No, Tylko rzeczywiście się strasznie dużo dzieje i, i nie wiem, też zresztą ktoś podawał, pamiętam przykład o tym, że trudno było rozróżnić przeciwnika od... No, to ja. Od tak właśnie. Od... od yy... Od, od otoczenia, czy od jakichś tam towarzyszy. Jeszcze jakieś Wam wymagania przychodzą? Myślę, że dobrze by było wspomnieć o tym, że gry potrafią tw e tworzyć swój własny język. I w momencie, mhm. w którym nie znamy danego tytułu, a posłuchamy rozmowy między dwoma graczami, to w ogóle nie mamy zielonego pojęcia, o czym oni mówią. Mhm. Ja ostatnio czytałem wypowiedzi w internecie na temat e Minecrafta. E, wow. Gdzie wypowiadali się ludzie, którzy nigdy w tym grze nie grali, ale no mhm. jak oni słuchają osób, które gdzieś tam przez komunikatory e, no. wymieniają się nawzajem tym, co trzeba zrobić, jakąś współpracę podejmują, to w ogóle nie mają pojęcia, o czym Jep jest tak rozmowa. Mhm. Czyli można powiedzieć, że powstaje taki slang bardziej graczy, taki tak, widzący właśnie danej gry. Tym samym osoby, które chcą zacząć w tą grę grać na, przykład na jakimś serwerze, no muszą się najpierw zaznajomić z tym słownictwem, mhm. Tak. I to też no, jest wymaganie. W tu mieliśmy właśnie takiego kolegę w kole, który był namiętnym graczem w World of Warcraft i tak właśnie się śmialiśmy, że jak miał nam opowiedzieć, czym się zajmuje podczas takiej misji, to nikt w ogóle nie rozumiał o co chodzi, mimo że no, to była grupa takich graczy zapalonych, zaangażowanych, którzy rzeczywiście wiele godzin spędzi... no Tak, ale nikt chyba nie grał tyle co on i naprawdę już był tak... Bo to też takich chyba specyficznych. Mocno, mocno zaangażowany gatunek. do tego. Dobrze, jeszcze jakieś wymagania wam przychodzą mm -hmm. na myśl? Czy Nie. Na razie chyba się wyczerpały. No nic, potem jak przyjdzie coś do głowy, to <Ky> oczywiście droga wolna. No to tak, czy w takim razie, skoro tutaj wymieniliśmy kilka takich wymagań, czy waszym zdaniem gracz rozumiany jako osoba, która gra dosyć regu, regularnie i w, w różnego rodzaju. Gry, bo to tak za dużo, gracz gry, wizualnie, no. tak. E, w, w, czy możesz się cechować jakimiś konkretnymi kompetencjami, nie wiem, umiejętnościami, wiedzą, tu już jakby się pojawiła kwestia znajomości gatunków muzycznych? Czy, czy znajomości y, takiego języka, czy, czy slangu, jakim się posługują gracze? Czy przychodzą Wam damić jakieś takie umiejętności, jakimi my gracze możemy się szczycić. Pierwsza jest to, że nie ma żadnej takiej uniwersalnej, y, cechy, bo to jest zależne właśnie od tego, w co gramy. Tak jak ktoś, kto gra właśnie w takie gry muzyczne rytmiczne, może mieć dobrą percepcję, ale na przykład w ogóle nie, może, może nie umieć grać w strategię. Mhm. W, w, albo strzelankę, odpali strzelanka no od właśnie. razu ma. Y, Staty 0 ze, kili, 20 denów, 0 asystentów. I wchodzimy już w ten język. Przy... Tak, właśnie, no, właśnie. ale jeszcze przychodzi... mnie przychodzi jeszcze przychodzi do głowy coś takiego, że właściwie jeśli chodzi o takie kompetencje, to... Są chyba takie kompetencje, powiedzmy to ogólne, które, które wszyscy jako gracze rozumiemy i powiedzmy wszyscy ludzie, którzy nawet jeżeli nie grają, to jednak jakoś z tymi grami są zaznajomieni, bo e, mówię tu o takim przykładzie, który Paweł podawał we wtorek, że.. Mm, A <laughs> <ślesz> nie, nie, to tak. E, że jest. Nie pamiętam tylko jaki był kontekst tego, w każdym razie osoba, która nigdy nie grała starsza, jakieś około 80-70 letnia, mhm. została poproszona o to, żeby zagrać. Po raz pierwszy miała w ogóle do czynienia z grą, no i oczywiście obok niego był A, tak, obok niego był ktoś młodszy, który mu tu wszystko włączył i właściwie miał po prostu prowadzić w pewien sposób przez tę rozgrywkę. No i nie wiem, ta gra się dopiero ładowała, czy pojawił się przerywnik filmowy i, i, i ten pan cały czas mówił, to już, to ja gram już, czy jeszcze nie gram, to, to nie wiem, to kiedy no, ja gram i w ogóle na czym to polega, co ja tu będę mhm. robić. Więc to są jakby takie kompetencje, których my sobie nie uświadamiamy. To są moim zdaniem trochę porównywalne do oglądania filmu. Wiemy, jak to, jak to się odbywa, tak jesteśmy zaznajomieni z pewnymi konwencjami, wiemy, że nie wiem, jak kartki z kalendarza tak, są na ekranie, to mi jakiś okres czasu. No to są takie rzeczy właściwie naturalne i w grach tego też jest pełno, tak. No nikt z nas się nie zastanawia raczej, czy to już ja gram, czy jeszcze nie i Właśnie, co, ale, czy to co są, mam robić? To też, to też zależy, bo są gry, w których ja się spotkałem jak ogląda na przykład Let's Play, e, gdzie osoba grająca nie potrafiła rozpoznać, czy w tej chwili kontroluje, czy nie. i mhm. klikają padł. I było widać nawet na kamerce tam gdzieś przykolonej, że sprawdza o już się rusza, no to idziemy. Bo czasami te nowsze gry, no, jak na przykład nie mają przerwników jak kiedyś, że były bardziej jakościowo mhm. zrobione niż sama gra, to wtedy dało się rozpoznać. A teraz to jak gra sama siebie no tak. też przedstawia darem cutscenka albo mhm. jakąś tam, no tą cutscenkę. Ale to jest trochę inna to... sytuacja, no bo Zaczyna powiedzmy, się że w, te, w, pewnym nie filmamy, w pewnym momencie nie na przykład nie nie wiemy, czy to już właśnie znowu mamy sterować tą postacią, czy nie, ale tutaj było, tutaj było trochę inaczej. To jest tak, jakby ktoś, kto nigdy w życiu nie widział filmu, nie wiedział w ogóle o co chodzi, tak. Żeby jakaś historia, czy jak się właśnie włącza gra, to no, nie wiedział co z nią zrobić. Mhm. Jakieś inne kompetencje? Takie zyskujemy, tak? Mhm. To ja uważam, że. Jak się ogra tak dużo tytułów z taką fabułą skupiającą się na historii, taki gracz potem ma jakby powiedzmy po wiedzę historyczną na przykład z jakiegoś okresu. Na przykład nie wiem, każdy grał w Black Ops, znaczy może nie każdy, tak, ale są ludzie, którzy grają w Black Ops jedynkę, tak, Duty i.. Tam no, było o tej zimnej wojnie opowiadane, i na przykład mnie to osobiście zainteresowała tematyka. W wyniku czego no, wchodziłem sobie później do internetu na różne strony i czytałem. Tak? I tym mhm. to też mnie skłoniło do tego, że się zainteresowałem tematem i poszerzyłem swoją wiedzę, nie mówiąc o tym, że ta gra też w pewnym stopniu tą wiedzę. Nie wiem czy dałoby się znaleźć, właśnie teraz nie podam żadnego przykładu, tylko zadam takie pytanie, bo nie mogę na razie znaleźć odpowiedzi, czy dałoby mhm. się znaleźć taką umiejętność, którą zyskują gracze, która byłaby charakterystyczna tylko dla medium, jakim są gry której nie da się uzyskać poprzez oglądanie filmów czytanie książek, eee, tylko poprzez granie w grę. No gracz, taki pospolity gracz, nie wiem, czy to dobre wrażenie, zorientuje się mniej więcej, że przyciski są do wciskania i do sterowania grą. No tak to będzie potrafił grać w gry, tak, tak ale też nie... na przykład filmoznawca, który sobie lubi oglądać na telewizorze, no to będzie wiedział, że pilot też służy do sterowania tego i się nauczy, z pilotem. I ilu no, ja trochę to tak jak. film? No tak, chciałbym być ale tak się tak, y, jeżeli, jeżeli mamy dużo do czynienia z y, tym medium, no to się nauczymy, że są pewne y, sposoby y, no, interakcji z tym medium, tak? Mm -hmm. No ale patrz, może też być już taki przykład, że to, że ktoś nie gra, to też może do, dobrze się posługać jakby, choćby komputerem No fakt. I nauczy się używania tej klawiatury, bo na przykład używa jakichś programów, choćby na, nawet całego Worda, lub tylko przegląda internet, nie grając w żadne gry I też zdobywa te umiejętności, z typu to, to się wciska i jest interakcja, A To są przyciski, to jest co innego No tak, tylko teraz spójrz na to że... Dajmy na to, że mamy typowego gościa od dokumentu, bo on cał, całe życie pisze tylko dokumenty, w ogóle nawet nie widział gry na oczy i wie, że strzałki są do sobie biegania tym, tą karetką po dokumencie. WSAD jest tylko jako litera albo ewentualnie z kontrolem służy do jakichś skrótów typu nie wiem, wkleić coś takiego, no bo w nie. I teraz uruchomi no i skąd ma wiedzieć, że WSAD steruje albo strzałki? To tak? no, jest całkiem logiczne, no, to już jest bardziej do sterowania ale większość FPS-u teraz polega na sterowaniu w USAD. To też jest umiejętność y, powtarzalna, dlatego że poprzez korzystanie z medium, jakim są gry, uczymy się korzystać z danego medium. No tak. to, przez oglądanie filmów też uczymy się oglądać filmy. Hmm. Hmm. Ale, to jest, ale to nie jest tak, że, wiesz, że jak jest w to, to w FPS-ie to, to jest w niczym, jeżeli po prostu siadasz do FPS-a, to, to naturalnie jesteś przyzwyczajony, to ręka, ręka na na sad. Tak lewa na wsad, prawa na mysz albo na, na odwrót jak to woli, ale, ale jeżeli się przyjrzysz dokładnie, no to większość je to tłumaczy, tak czy inaczej to tłumaczy, bo po prostu, po prostu, ty to tak dobrze znasz, że nie zwracasz uwagi, że to jest wytłumaczone, ale jeżeli, jeżeli często przystaniesz... Często się robi tak, że wiesz, że, e, że jakieś okienko, gdzieś ci mówi, że poruszasz się w sadę, Ono wyskoczy tylko wtedy, jeżeli ci się nie poduszysz w tym wsadę. No tak więc, więc często tego nie to nie zauważysz. Zastanawiam się, czy właśnie szybkość reakcji nie będzie u graczy trochę większa Szczególnie u tych graczy, którzy w FPS y mm -hmm. właśnie, tak. No tak, tylko to jest pytanie, bo to byłaby, nie wiem, jakaś cecha motoryczna, tak? Y, jakby na to nie patrzysz, no to wydaje mi się, że czy to by była cecha charakterystyczna dla graczy, no można by, się, można by stwierdzić tak, że osoby, no zresztą są takie badania, które jakby potwierdzają to, że osoby, które dużo grają w gry, no to mają tam trochę lepszy refleks, lepiej, szyb, szybciej operują gałką oczną, czy, czy coś w tym stylu, więc wydaje mi się, że to jest chyba jak z każdą taką czynnością, która łączy jakby jakiś proces myślenia, tak? I, I jakąś czynność fizyczną, nie wiem, tu sportowcy też mogliby, no tak, um, że na przykład ćwiczą, nie wiem, jak ktoś tam przez, nie wiem, no dobra, jak pierwszy przykład, jaki przychodzi do głowy, jakiś tam piłkarz, tak, który ćwiczy ileś tam, nie wiem, godzin w tygodniu strzały na bramkę, to w końcu wejdzie do takiej perfekcji, że będzie to robił automatycznie z określoną prędkością i z efektywnym z jakąś tam efektownością. No i z chyba jest tak samo, że jeżeli tam spędzimy, nie wiem, te 500-600 godzin w jakiejś grze sieciowej, no już niech to będzie jakaś tam strzelanka pierwszoosobowa, to też już dochodzimy do takiego momentu, że jakby automatycznie, tak? Widzę, że z prawej strony nadbiega przeciwnik, to już wiem jak się ustawić, jaki ruch tam myszką wykonać, i tak dalej, więc to... to no chyba to o tak? ale tu no, może mógł, skończyć, mógł. nie, bo nie, no ja chciałam mógł, mógł. zapożyczyć, ale to nie będzie mój przykład, tylko mm -hmm. właśnie takie zajęć, czyli na przykład, e, przykład na przykład, e, mm -hmm. mam na myśli taką kompetencję, która, no może to jest dosyć kontrowersyjne, ale chodzi o to, że gracze są bardziej, teoretycznie przynajmniej, powinni być bardziej tolerancyjni. Mm -hmm. Przez to, że poznając historię w grach mają wielość zakończeń i różne możliwości ścieżki fabularnej i wybierając to nie jestem w stanie jakby określić czy to jest tak prawda, czy nie jest jakieś takie życzeniowe myślenie, że rzeczywiście że mamy wielość tych zakończeń, to wtedy uczymy się jako odbiorcy, że nie ma jednej prawnej ścieżki, tak, że, że, że można zakończyć, tak, tak, trochę idealistycznie, mm -hmm. tak, że może być tak, może być inaczej mm -hmm. i jeszcze inaczej i wszystkie te będą równie dobre. Ale, no, jakby to jest właściwie temat chyba trochę do dyskusji. No, niemniej to jest wymieniane jako jedna z takich kompetencji, które gracz może nabrać. Nie, nie pamiętam teraz w jakim tekście to było wpisane, ale. Ja, no, e, też muszę słyszeć. Ale, na pewno ale na się pojawiło tak, w światach tutaj na pewno. No, świat jest Znaczy, tutaj rozwijając króciutko dosłownie to, co, to, co chciałem powiedzieć Konradowi, to jest chyba kwestia tego, że jakby taką uniwersalną cechą, jaką gracze mogliby się wykazywać, to chyba po prostu taka chęć do nauki obcowania z medium które no, umówmy się, umówmy się no, zgodzicie się ze mną, że obcowanie z grą jest trudniejsze niż obcowanie z, z, nie wiem, ze starszymi mediami, bo jakby wymaga od nas zupełnie innego zaangażowania i przede wszystkim aktywności której się, nie wiem, w przypadku czytania książki czy oglądania filmu się nie pojawia i tutaj może jakby ta wola opanowania interfejsu chęci zdobycia jakiegoś wysokiego wyniku nie wiem, taka potrzeba rywalizacji z tekstem, bo niekoniecznie z jakimś tam, nie wiem, ze sobą, która gra z nami ale jakby z samą grą może coś takiego, że my mamy taką potrzebę dowiedzenia się co trzeba zrobić, żeby otworzyć te, nie wiem, tam 150 drzwi natomiast, nie wiem, osoba, która po prostu, no nie wiem, gra bardzo rzadko albo prawie wcale, no to jakby tej potrzeby nie ma, tak? Włączy sobie grę i nie, wiem, nie umie przejść jakiegoś poziomu, to się zniechęć. Wydaje mi się, że tutaj jakby taką cechą graczy zaangażowanych to jest chyba ta wytrwałość i, i chęć grania dalej, żeby poza... Nie wiem, może się mylę, ale to jest coś takiego, co by mi, taka uniwersalna cecha, jaka by mi przyszła do głowy. To też zależy od tego jak kto traktuje gry, jeżeli traktujemy je jako tylko, wyłącznie prostą rozry rozrywkę, to nie próbujemy mm -hmm. się niczego na podstawie tego, że gramy nauczyć. A ja bardzo mm -hmm. często, y trochę y pół żartem, ale też pół serio, używam takiej frazy, że jak uczą mnie gry, czy coś takiego, mm -hmm. żeby w jakiejś rozmowie, kiedy chcę objaśnić dlaczego podjąłem taką, a nie inną decyzję, to czasami faktycznie łapę się na tym, że gry nauczyły mnie pewnych rzeczy, takich czysto... No związanych z jakąś wiedzą merytoryczną mm -hmm. Jeszcze jakieś praktyczne, które może u siebie odkryliście <grym> po tym nie. jak zagraliście w jakiś tytuł Widzę, że... Cisza Czy widzę i słyszę, że o? chyba Cisza. na razie nie Nauka języków się... oczywiście. O, dobrze, nauka języków. Może rozwiń trochę. To znaczy, pamiętam, że, że zabłysnąłem, kiedy znałem dzi dziwne, dziwne zawody po angielsku typu Weaver, Blacksmith, mm -hmm. albo coś takiego na angielskim. A znałem je po prostu z gry kolonizacja. Mm -hmm. Okej, okay, no to wydaje mi się, że to jest taki e, fajny przykład, który e, zresztą jeszcze zanim zaczęliśmy tą naszą część gadaną-nagrywaną, to trochę rozmawialiśmy o tych kompetencjach językowych i, i tutaj jakby się pojawia kwestia tego, że rzeczywiście trochę to się już ginie, bo no, rozmawialiśmy o lokalizacjach, o, o tłumaczeniach czy cały czas się stanę, dlaczego to jest lokalizacja, no ale dobra, nieważne um, więc to już chyba trochę ginie, bo rzadko kiedy nie wiem, mam możliwość zagrania w grę, która nie miałaby chociażby napisów po polsku. Nie, wydaje mi się, że nie, są, są gry, które nie mają polskich dystrybutorów. I wtedy... No to w takim przypadku. I te, takie i gier jest dosyć ale... dużo i nie, nie zawsze. Ale to znaczy może powiem inaczej. Nie? Jak byłem mały i nie wiem, grałem na gameboy'ów coś tam, to często było tak, że albo biegłem do mamy i się pytałem, a co to słowo oznacza, bo nie mogłem przejść jakiegoś questa, albo właśnie zaglądałem do słownika, natomiast dzisiaj już e, nie mam takiego problemu. Znaczy no raz, że moja no, jasność języka angielskiego jest o wiele większa. Ale no, jakby druga kwestia jest to, że, że mamy to spłoszczenia ma mimo wszystko. Nie, miał, nie pamiętam kiedy ostatnio gra jakąś grę, która byłoby w po angielsku, czy tam w jakimś innym języku Znaczy te spolszczenia w sumie teraz już tak trochę znowu zaczynają zanikać bo jest teraz mm -hmm. wiek, więcej gier Indie, które w większości wydawców umiają i tak jak ja na przykład w tamtym to miesiącu przechodziłem kontrast no i kontrast spolszczenia niestety nie ma chociażby mm -hmm. nawet i Games, tak samo The znaczy The Wolf Among Us i The Walking Dead zawsze ma to spolszczenie fanowskie od mm -hmm. tutaj po polsku Ale mm -hmm. ogólnie mówię, teraz w sumie te gry AAA praktycznie są zawsze no już przynajmniej polskie napisy mają czasami często nawet ostatnią dubbing, ale w Naprawdę już ostatnio zauważyłem. O, ogólnie widzę, że coraz częściej dam po angielsku. Mhm. Czyli Indii, no dobra, okej. Okay. To już jest taka kompetencja, której w sumie nie zauważamy trochę. Możliwe, no bo, właśnie. Bo zazwyczaj, jak się, no, no. nie wiem, no, też umówmy się, że oprócz tych dziwnych zawodów, to zazwyczaj jak się nie pojawiają jakieś takie słowa, których no, no, powiedzmy, o, nie, nie rozumie się po, nie wiem, 10 latach nauki języka w szkole na przykład, tak? No, zazwyczaj to już jednak, więc może to jest po prostu taka kompetencja, którą już naturalnie przyjmujemy. No dobrze, no to jakby też e, idąc płynnie od tych języków, e, to pytanie, które chciałem zadać e, o to, czego Waszym zdaniem gry nas mogą nauczyć, więc może oprócz znajomości chociażby podstawowej jakiegoś języka obcego, w tym przypadku chyba najczęściej właśnie języka angielskiego, e, to może teraz skłonię Was chociaż troszeczkę do jakichś takich... E, wyznań czego was gry nauczyły albo czego mogłyby nauczyć mogłyby nauczyć choćby współpracy współpraca okej okay. tak, I na przykład mamy jakieś gry które często wymagają jakby drużynowe być z kimś w drużynie, tak żeby się z nim zgadać, bo na przykład wtedy jest albo łatwiej albo mhm. jest nawet niemożliwe przyjście bez jakiejś osoby, która jest, na przykład z nią się jeszcze rozmawia i jest w takich kontaktach, na tyle pozwalających, żeby coś przejść. Mhm. No a propos współpracy, to nawet gry, które nie wymagają tej współpracy, potrafią jej nauczyć. I nawet czasami to z automatu idzie. Jak w przypadku, gdy grałem z znajomymi w sam w sekundę, z mhm. kolegą, to ja i jeszcze jeden znajomy mieliśmy. No, Pełną wiedzę na temat tej gry, wiedzieliśmy co gdzie się kryje, jak z tym walczyć. No tak, dla niewiedzących to jest FPS Chodzimy i zabijamy i to wszystko no jak to spłyciłeś Nie, poważnie, to jest FPS, który polega na tym, że przechodzimy z placu do plasy, gdzie musimy zapozadnić no, coraz więcej myślę wydaje że większość z nas chyba kojarzy sobie, już sama na nas, no. nie, nie, nie Zobaczmy. Zobaczmy. Bro, ale to... I, I o dziwo, nawet bez jakiegokolwiek powiedzenia słowa potrafiliśmy wypracować Na przykład potworki biegały nam za plecami, nie zawożaliśmy tego No że mm. kolega się odwraca i pomaga nam tak, żeby no. nas... I, się uciły. i to je, bardzo dziwne było, bo nauczy uczy się w ten sposób człowiek, nawet bez, bez, bez jakichś ustaleń kompletnych ma sobie pomagać, jeżeli jest np. w tarapotach z kimś, tak? A jest Aha. po tej samej stronie lub no, jest neutralny. E... Mnie osobiście gry nauczyły czegoś takiego, jako że twórcze pisanie i zajmuję się pisaniem własnych tekstów, powiedzmy, dramatystycznych to e, bardzo e, sporo rozwiązań fabularnych można, e, można było poznać, e, sposobów w ogóle na konstruowanie fabuły, dobrze to hmm. też oddziaływuje na wyobraźnię, więc to te, przydało się w mojej pasji. Co jeszcze? Hmm. Też gry czasami mogą zachęcić, no tutaj głównie młodzież, no, nawet no, ogólnie młodych ludzi do mm, sięgania po inne elementy kultury, na przykład yy, jest gra Wiedźmin, którą chyba wszyscy mm -hmm. znają, no i Wiedźmin jest na podstawie książki, no i książki są no, w szkołach są, trzeba je czytać przymusowo, więc <śmiech> jeśli siedzimy w podstawówce i myślimy, o jejku, tutaj każą nam czytać książki, ale ogólnie, no, w sumie no, do szkoły chodzimy i tak jakby, no, dzieci przynajmniej w podstawówce szkoły uznają za coś złego, no bo tam muszą siedzieć, mimo, że mogą sobie na przykład pooglądać telewizję w tym czasie, no to szkołę uznają za coś złego. Jeśli w szkole nam każą czytać książki, to książki automatycznie też są uznawane za coś złego. Natomiast gry, no, gry nam nie każą grać w szkole, więc no są fajne. I jeśli taki, no powiedzmy, uczeń gimnazjum yy, sobie zagra w grę wie Wiedźmin, ale dalej uważa, że Książki są złe, no bo trzeba je czytać przymusowo, a nagle pójdzie do empiku i zobaczy, wow, to jest książka Wiedźmin, no i ciągnie po tą książkę, no i to może Zwłaszcza pokazać. Jak jest zakładka z gry. Dokładnie tak. jest zakładka z gry, albo też Assassin's Creed na przykład też mhm. na podstawie, gry są książki. No i jak taki uczeń gimnazjum ciągnie po książkę i zobaczy, że wow, w sumie to te książki są nawet fajne. No i może przez to zacząć czytać książki za mam kolegę, mhm. który właśnie tak zaczynał przykład z książkami. A to co okay. powiedziałeś też mi przypomniało takie kompetencje, no też chyba przez nas już uznawania za oczywiste, ale ja mam na myśli takie kompetencje, które dzieci mogą nabyć. Czyli cały szereg gier, które wymagają, nie wiem, gier edukacyjnych, tak? Liczyć, edutainment. tak, mm -hmm. edutainment, dokładnie, mogą pomagają liczyć, te też uczyć się języków czy nie wiadomo no, ortografii na przykład, tak, mm -hmm. no jakby to też jest, to też są kompetencje, które można nabyć w fajny sposób to jest bardzo dobre, bo dzieci zazwyczaj nie chcą się uczyć, bo myślą, że im to jest niepotrzebne, a jak zobaczyłem, że jest gra z jakąś fajną animacją to było bardziej chętny ja pamiętam kiedyś miałem taką grę, już nie pamiętam co to były, były jakieś kolorowe stworki, były małe super mi się grało, były jakieś teleturnieje matematyka, polski, wszystko i wiem, że jak zepsułem te płyty, to płakałem dwa tygodnie no, to, to <laughs> a wróciłem do szkoły to umiałem więcej, ale dalej uczyć się nie chciałem, no, okay. szukałem znowu to jest w znacznie bardziej atrakcyjny sposób na naukę. To niejako przychodzi samo, kiedy jest w takiej formie podane, niż właśnie siedzenie w ławce, i, i tak, no, to też jest taki czas, że no, teraz trzeba się uczyć, więc się siedzi i się uczepia, jakby to przychodzi trochę samo. No tak, gry też na, właśnie gry, są gry też, które zachęcają do nauki jakiegoś konkretnego działu. Jeżeli mm -hmm. y, on jest inaczej trochę przedstawiony w grze. Mogę tutaj dać y, dwa przykłady. Jeden to Minecraft, gdzie mamy Redstone i bramki logiczne, bramki logiczne mm -hmm. to od razu zachęca do robienia, czy do robienia no do y, nauczenia się troszkę elektroniki. Dodatkowo są osoby, które potrafiły stworzyć procesor, mimo że się nie znały na y, elektronice, wystarczyło trochę się pouczyć y, tego co Minecraft od nas wymaga. Majdowy no, no, komputer nawet. Tak, No, był, był. Ja żałuję, że nie było żadnej gry, która mnie, no nie wiem, fizyki nauczyła. A, a propos fizyki, drugim przykładem jest Crazy Machines bodajże, yy, niemiecka gra, gdzie żeby przejść mamy, yy, mimo że to tutaj jest trójwimiarowa gra, to mamy po prostu ścian, pokazane ściany, i mamy na niej różne elementy, pokróje wiadro, jakąś lampkę, przełącznik, różne takie głupoty, które nie mają z sobą nic wspólnego, ale jeżeli na przykład piłkę do wiadra, wiadro się przewróci, uderzy prze, yy, yy, yy, yy, w przełącznik przełącznik zapali lampkę, wygraliśmy. Yy, I to też y, to jest, że, y., trochę fizyki, tak, do fizyki zachęca, że jaką maszynę, nie wiem, to chyba maszyna Goldberga się nazywa, że tak, ten, ten efekt łańcuchowy yy, no, o, muszę nadrobić, bo za moich czasów... I nie się nie. I to jest, no, to jest ciekawe, tak to, to jest ciekawe i y, no, też tak. dzięki temu na przykład y, mam ochotę się dać uczyć fizyki, mimo że słabo mi mnie idzie. Ale tak czy jak y, się upieram. Kolega mhm. dowodem. Też no. kolejną grą, właśnie taką jak powiedziałeś, no używającej tej fizyki, ale też wiedzy chemicznej posiadającą, wiedzę chemiczną przedstawiającą jest taka minigierka, się nazywa powder i nie wiem czy ktoś kojarzy nie. Ona jest w dwuwymiarze i tam mamy różne na przykład substancje, na przykład wodę, to jakieś jest pom... y... Znaczy ja nie. Powder game jest chyba bardziej rozbudowany. Pa... On... Ja to kojarzę jako powder, game, tak? Więc może to jest jak Tam jest ma... mnóstwo tych substancji, tam Tak. przykład tak, tak, no, tak. tam są różne właśnie substancje i możemy tam budować na przykład jakąś ścianę niszczaną albo nieniszczaną i wsypywać to, wlewać różne rzeczy z tym robić. To też tam odpowiednia fizyka działa. Więc dla takiej cieczy, jak się bardzo dużo tej cieczy da, na to komputer to i możemy się nauczyć też takich mechanizmów, co się dzieje, gdy daną substancję ze sobą połączymy, tak? To chyba nawet jest zachowane to, że e, nie wolno wody do kwasu wlewać. Ja próbowałem i chyba to nie działało. Nie? Nie, nie, nie. Ja chyba nie, nie pamiętam. Wydaje mi się, że tam, jest nie taki działamy. mały efekt, że tam, tam fryska fryska była, tak? To znaczy Czyli na stronie była? Nie nie, nie, nie, nie. To było normalnie. Bo jako ja to to taką, taką właśnie też podobną gierkę nie, w przeglądarce, że można no było właśnie... Ja o tej, o tej no właśnie tej, Takie różne y, też były elementy tego, że można było właśnie kwas z wodą mieszać tak i dalej. Ale nie wiedziałem, że jest wersja na taka do i... O, jeszcze od siebie mogę dorzucić z tych kompetencji, wydaje mi się, że wytrwałość i cierpliwość. Mm -hmm. Jeszcze ma to Dobrze. zrobienia w grand w który ma na przykład no, tak. no, 50 okrążeń. No, tam jest też, no zależy, no jest Nurburgring tam 24 godziny, to jak ktoś z to może wziąć udział. Była taka gra wyścigowa z motorami, nie pamiętam jak się nazywała, na y, Nesa. I tam dało się ustawić czas tego wyścigu, długość tej planszy i dało się to ustawić nawet chyba na 2 godziny. I jak kiedyś sobie tak ustawiłem i siedzi 2 godziny cierpliwie i to, to no. ten NES -możne. A twórcy umieścili takie wyścigi, czy to mógł tylko grasz takie ustawić sobie? grał sobie ustawę. Właśnie, a tutaj normalnie twórcy wrzucili takie wyścigi. One się nazywają Endurance i no tam oczywiście nagroda jest wysoka i jeżeli ktoś wytrwa, no to ma to tak, nagrodę tak? w zależności od tego ile masz okrążeń to tak, tak, angrać. no i tym samym ten gracz no, może się nauczyć tej cier cierpliwości mm -hmm. no i wytrwałości, tak, bo mm -hmm. też jest Czy to jest też kwestia nowe... tego, że jakby Gran Turismo, bo to nie jest taka typowa gra z racnościową tylko kota, bo też trzeba trochę poćwiczyć, żeby dobrze jeździć ale to o czym mówiłeś z tą wytrzymałością i cierpliwością to przypomniał mi się przykład, o którym już kiedyś mówiłem tutaj na naszych spotkaniach, czyli symulator pociągu, który kiedyś miałem <śmiech> <śmiech> <śmiech> który kiedyś miałem ok recenzować, I to zresztą właśnie Dominika do mnie wpadła i pokazywałem jak w to się gra czyli uruchamiałem lokomotywę i to była taka jeszcze starodawna lokomotywa e, na e, więc tam przemieszczała się z jakąś prędkością maksymalną 5-6 km na godzinę E, więc to był, no bo to była jakaś taka malutka kolejka Prankuść. I na przykład była trasa, gdzie trzeba było pokonać właśnie jakieś 20-30 km Przy czym no, ten scenariusz się tam zakładał na jakieś 2-3 godziny jazdy Więc jakby tutaj też kompetencje takie, że Żeby tak. wytrwać... A jedyne, to, wytrwać to, się... że ta gra przyprawić przy, że ona była po prostu nudna Bo żeby jeszcze przez te 2-3 godziny było coś ciekawego bo Simulatory pociągu nie, nie są nudne, tam się, tak, krajobrazy się oglądam Tam właśnie nie było no, nic prawie, a, tam było tak... Słaby kra krajobraz był bardzo monotonny i jedyne, tylko, było to albo Albo właśnie przyspieszać z zależności jest Jedynym rozwiązaniem dla mnie, znaczy tutaj nie chcę żebyście mnie zrozumieli, ja, ja nie mówię, że tam nie wiem, że symulatory pociągów są złe i niepotrzebne, bo zakładam, że one są jakby no, tworzone dla konkretnego targetu i że są, są, są, są miłośnicy tego typu produkcji. Okej, <śmiech> i Okej, okay, niech, niech sobie w to grają, bardzo fajnie, tak? Natomiast no, dla mnie jedynym wyjściem było wówczas właśnie nie wiem, otwarcie jakieś książki i przeczekanie Co na to, jak pociąg jedzie, jedzie, jedzie, jedzie. No naprawdę, czułem się przez pewien jakby naprawdę jechał sam w pociągu przez jakąś strasznie długą, nudną trasę. Więc tutaj ta wytrzymałość coś tak, rzeczywiście że się tak na współczuj maszynistą. maszynistą A, jeszcze coś wam przychodzi do głowy? W ogóle, jeżeli chodzi o symulatory, to jest, to, jest, to jest całe pole, że rzeczywiście są symulatory, które rzeczywiście symulują, mm -hmm. tak? Czyli że możesz się poczuć, że jesteś w tym miejscu i podejmujesz, te, podejmujesz te realne decyzje. Symulatory lotnicze, w których masz rzeczywiście, rzeczywiście mnóstwo tych guzików, mnóstwo tych wajch i to nie jest po prostu, wiesz, naciśnij gałkę, żeby, żeby, żeby, żeby lecieć w lewo, tak? mm -hmm. To jest rzeczywiście odzwierciedla faktyczną fizykę roku i faktyczną, faktyczną mechanizmy, które e, są wymagane, obsługa, których jest wymagana od pilota. I jeszcze wchodząc wyżej, są, są całe, całe pole gier, e, gier symulacyjnych, które nie są dla konsumentów, tylko są treningowe. Tak? Są, są, są gry symulacyjne dla wojska. Tak? I to jest, jest, jest, jest serious business. To jest serious business, który, wiesz, który, który, e, który naprawdę uczy, e, uczy sytuacji taktycznych. które, które e, gracze, czyli, czyli, e, czyli żołnierze, którzy są trenowani, rzeczywiście muszą. E, muszą je, e, je nauczyć się rozwiązywać i odpowiednio reagować w odpowiednich momentach. To jest nauka PCA. To jest, to jest nauka. Hmm. No, to są takie... No, nie, nie, no ja może nie dam teraz przykładu e, Nauczenia się czegoś A bardziej, że z, z gry Zachęcają do doskonalenia się jeszcze bardziej Na przykład e, przy, Przykładem może być Trackmania Nations, gdzie mamy Przejechanie czasu jakiegoś toru I widzimy, że o, jednak był ktoś ode mnie lepszy I sierobowanie dalej, czasu tym. na Trackmania Po też jest właśnie dobrym przykładem, co wcześniej wspomniałem Że widzimy, ktoś przejechał to. Przejechał jak <grych> przeszedł. E, przeszedł tę mapkę, przeklikał tę mapkę yy, w, na tyle procent celności, no to my chcemy jeszcze lepiej to zrobić. Yy, to tu by, na przykład by było, yy, ech, byłoby przykładem, <grym> gdzie yy, yy, widzimy, że ok, za założyliśmy wioskę tych naszych kasnalotków, żeby sobie, no dobra, umarły, ale my chcemy jeszcze lepszą tą wioskę, chcemy jeszcze większą władzę i chcemy się udoskonalić w tym myśleniu strategicznym. No i to tak zachęca właśnie do tego... No to, to też jeszcze się przypomina wszystkie gry ekonomiczne. Też, mm -hmm, też planowania, tak. e, obmyślenia i jak to wszystko e, zrobić, Twoi żeby funkcjonowało. Tak, tak, twoich tak, ludzi <laughs> Trzeba zaspokoić pewnie jednych ludzi, drugich i jeszcze dwać trzecią grupę. To też może być pouczające. Mm -hmm. No dobrze, no to trochę tak sobie już porozmawialiśmy o kompetencjach, trochę o kwestiach, takich związanych z czego my mogliśmy się nauczyć, bądź czego gry nas nauczyły, co wynieśliśmy z, z tej czynności grania i może tutaj takie pytanie, które z jednej strony może się wydać trochę zabawne, jakby w kontekście tego, o czym już kiedyś mówiliśmy i chociażby o tym jakim jest mainstreamowe podejście do gier, ale czy wyobrażacie sobie taką sytuację, że nie mówię, że już teraz jakoś na przestrzeni najbliższych kilku lat ale że w przyszłości, załóżmy, nasze dzieci czy tam wnuki będą się w szkołach uczyć e, przy pomocy gier. Że będzie na przykład jakaś gra, rozwijmy. która będzie pokazywała w, w jakiś sposób jakieś tam nie wiem, aspekty nauki, jaką jest biologia czy fizyka właśnie Ale tutaj w Minecraft już teraz jest wykorzystywany czasami no, w, tutaj, w edukacji. To Zależy znaczy też od podejścia nauczyciela albo coś takiego. Zakładając, że to będą takie odległe czasy, gdzie już wnuki wchodzą tutaj w grę, <coughs> to myślę, że to w sumie no, czemu nie? Czyli takie <coughs> wszystkie takie typowe nie, y, y, y, jakieś te wspomniane badania chemiczne, tak, no załóżmy, nie że, że, że, że nie ma, no, wiadomo jak wyglądają polskie szkoły i prawdopodobnie łatwiej byłoby wyposażyć szkoły w, w 10 komputerów i żeby każdy uczeń mógł sobie zasymulować jakieś dane reakcje, niż wyposażyć szkołę w prawdziwe laboratorium chemiczne tak, i, tam, i, i tam jeszcze. Nie jest bezpiecznie. No jest bezpieczniej. Tak, bezpiecznie. tak, no jest bezpieczniej, tak. To nie jest to nie jest, jakoś, to nie jest to samo, co na żywo, ale. Pamiętam, że gry planszowe, chociażby takie rzuczkowskie i poruszcze piątkiem, były już wykorzystywane chociażby na, na naukach języków i nie wiem, czy nawet czy nie czegoś jeszcze. No. Mhm. Po prostu rzuczkowską y, odpowiedź na pytanie, ewentualnie coś takiego. Co to też się zbiera się, bo i No tak. Mhm. tak. też uważam, że no, w przyszłości mo może być dojść do takiej sytuacji, że na zajęciach z języka polskiego którą może być gra po prostu. Gry mogą, no, no, dzisiaj może nie ma aż tylu gier takich, no, które rzeczywiście można omawiać, bo mają jakąś taką historię właśnie no, no wiadomo o co chodzi, tak? tak. Y Ale znalazłyby się, znalazłyby się spokojnie. tak? Tylko tych gier po prostu nie ma dużo, I, a to się no, dużo gier coraz bardziej powstaje, więc tym samym tych te gier tak, tego typu właśnie też by powstało więcej w przyszłości. Myślę, że M może dojść do takiej sytuacji, że gry będą też omawiane na polskim Gra w kanonie lekty. Ciekawe, czy w, w takim razie to tutaj, to tutaj już, nie pamiętam, ale kto, któryś z was powiedział, że, yy, że, że do gier nas w szkole nie zmuszają, więc wszyscy chętnie gramy Ciekawe, czy w takiej sytuacji jakoś to by się... Zmieniło. Zapewne streszczenia by się no to, pojawiały. <głosy w> całego <mieście> grać się jakiś tam gameplay. Ale play play. Play, no to, to to, tak, spojrzeć na to, że musiałoby się na to na przykład ministerstwo zgodzić. Bo uh -huh. Teraz mamy zrobione na przykład matury tak, że y, musimy znać te lektury i musimy mieć z nich materiał w głowie. Mm -hmm. Musimy wiedzieć co tam oznaczało y, jakieś zdanie wypowiedziane przez bohatera w danej lekturze. Y, f, no i nie myślę, żeby ministerstwo chciało tak bardzo odbiec od tego, no bo... To znaczy, so, Musielibyśmy musieliby się nauczyć od nowa myśleć. Bo że co znaczy misja w, w trzecim rozdziale, trzecia misja. Co, jak sądzisz, jaki to ma wpływ na ja, Myślę, że to jest na pewno lepsze niż te niektóre lektury typu yy, przeczytaj książkę, jak przeczytasz książkę to najlepiej jeszcze jakbyś przeczytał Streszczenie, bo w sumie i tak nic nie zrozumiałeś. To Też nie można mówić, że no jakby... Ministerstwo się zamyka na, tylko na książki, bo na przykład no, przy, mamy na przykład prezentacje naturalne i tam mamy nie tylko książki, możemy różne inne teksty kultury. Ja użyłem na przykład też gry do swojej prezentacji naturalnej i to, to nie jest... Nie było tak, problemu. Nie, było, nie, nie rozumiem. Nie było żadnego problemu. Co? Znaczy w jakim no. sensie? Bo wcześniej oddajesz tą bibliografię coś takiego. Nie, nie było żadnego problemu. Był temat literatura i mitologia inspiracja na twórców gier komputerowych, tak? No i tam właśnie wybrałem kilka gier, wybrałem kilka właśnie pozycji z literatury, no bo ta literatura jednak musi być, ta, tak? Ale też te teksty kultury, więc też nie muszą ja być... To... To jest. Muszą A to jest fajne, bo na przykład, jeżeli, jeżeli się... pamiętam z, z sytuację z matur, to można było też własny temat zaproponować, tak. więc dużo osób tam właśnie tak Dość krytycznie o tych wszystkich prezentacjach się wypowiada, że to jest głupie i ludzie nam, no nie wiem, maturzyści ściągają albo ktoś im pisze na zlecenie te prezentacje, ale jak ktoś chce, to naprawdę to może być takie pole do popisu. Mm -hmm. jakby swoimi zainteresowaniami jeszcze, się wykazać. Coś. Mm. Jeszcze ciekawa obserwacja, jak się wybierze taki temat, to by się mieli kto jeszcze nie ma matury, a by chciał prezentację, to nie wybierze z grami, to egzaminujący egzamin nie będą zbyt szczegółowych pytań zadawać. No tak, no <sadarks> bo będą wiedzieć. No ale tak, właśnie to jest teraz taki problem, że właśnie jest ten nowy program i nie wiem, czy będzie coś takiego. W tak? nowym programie nie będzie prezentacji usługi. Ja ben, jestem akurat w pierwszym rocz... Znaczy ja akurat będę drugim rocznikiem, który już nie będzie miał właśnie... Tego. Więc teraz musimy czekać, aż gry wejdą no, to. egzamin mainstreamu. Ogólne pytania będą jedynie, bo trudno, że zapytać się, co było akurat w tej misji Bioshocku na przykład. tak? No. Albo nie wiem, co tam się robiło... No... Innej jak były takie tak, standardowe jak... wypracowanie, czy byłbyś, czy nie wiem, pochwalasz zachowanie antygony, czy nie i takie no na no temat no. gier, czy uważasz, że ten bohater dobrze się zachował? Czy, czy twój czy szepard, co? Tak, czy twój szep. Co czułeś, <grym> gdy i moje. Opisz, nie wiem, tam charakterystyka Mario czy tam kogoś <grymne> Ale troszkę, by... trochę, troszkę odbiegliśmy od tematu naprawdę czasem sobie fajnie tak pofantazjować i pożartować Ale skąd to moje pytanie? Może trochę się wytłumaczę Rozmawialiśmy jakiś czas temu, parę miesięcy temu już właściwie Na temat kontrowersji jakie wzbudzają gry mhm. I rozmawialiśmy wówczas o grze JFK Reload Którą no, wydaje mi się, że większość Was kojarzy, raz, raz żeśmy o tym rozmawiali. A dwa, że to była taka gra, która właśnie wzbudziła dosyć <knie> mocne kontrowersje. No i jakiś czas temu właśnie była 50. rocznica, no już mówię, 50. rocznica zamachu na Kennedy'ego i w telewizji był na różnego rodzaju takich stacjach popularno-naukowych szereg programów dokumentalnych, w których właśnie różnego rodzaju eksperci czy też uczestnicy tych wydarzeń się wypowiadali i właśnie wówczas mi się przypomniało, że o tym samym wydarzeniu mówi ta gra niezależnie od tego w jaki sposób tam niektórzy ją wykorzystują i jak ją odbierają, ale czy waszym zdaniem właśnie gry, które nawiązują do jakichś autentycznych wydarzeń historycznych byłyby takim motorem, który mógłby uczniów, czy też studentów zainteresować do tego, żeby poszerzyć swoją wiedzę. Tutaj już była wspomniana Zimna Wojna, więc tak. to też jakby się trochę wpisuje w, w, w tę temat, ale no, mamy mnóstwo, nie wiem, gier strategicznych, które się rozgrywają niż tam w starożytności czy w średniowieczu. Czy myślicie, że gdyby na przykład nauczyciel pokazał jakiś taki fragment rozgrywki, to czy to by zachęciło uczniów bardziej niż czytanie podręcznika, no, być jakieś źródeł? Tak, lepiej, by lepiej, lepiej by było, gdyby gra dogadzała obydwu z i uczniom, bo na przykład hmm? y, są gry, które mają ten swój y, aspekt historyczny, ale trochę go czasami naginają. Y, nie są w pełni takie jak, y, takie jak była historia, no bo gra by no była w tym tak. tak. tak, musi więc, tak być, to y, było Musi tak oglądanie filmu, y, musiałyby być gry, które po prostu muszą dogodzić i programowi nauczania i temu, że uczeń chce sobie w inny sposób e, się nauczyć tego, tak? Wszystko. A to jest no, też zabawne, się... że powiedziałeś o tym JFK, dlatego, że mm -hmm. w, tym, w tym samym momencie, kiedy w tym samym dniu, kiedy w, w każdej telewizji była relacja i, i też taka jakby symulacja e, mm -hmm. zrobiona, tak jak, jak ten samochód z prezydentem się poruszał, których, z której strony prawdopodobnie patrzał jeden, drugi i tak dalej i dokładnie ta, sama, ta, ta gra jakby mnie się przypomniała i, i, i to było, tak. że no tak, tak ja miałam takie wrażenie, że no tak, ja już te symulacje gdzieś widziałam i właściwie no, wydaje mi się, że od razu można być bardziej świadomym tego, co tam się wtedy zdarzyło, można dać się w dyskusję, tak, wiadomo, że tych teorii spiskowych jest mnóstwo i różnych hipotez, dlaczego prezydent zginął, więc jest też tylko te gry w wypadku. Tak, teoria w wypadku. No jakby takie gry pomagają nie tylko zrozumieć, ale w pewien sposób zastanowić się, przeanalizować z różnych perspektyw taką mm -hmm. sytuację, więc myślę, że jak najbardziej. No i tak jak tutaj już było też wspomniane o tych, um, tych grach historycznych na przykład, No to też jest ciekawy przykład. Tylko trzeba wiedzieć, że, na, no, że, że, że ta historia w grze prawdopodobnie została na 90% trochę zmieniona i wtedy gracz musi chcieć też sobie tę wiedzę uzupełnić. Znaczy, to też... Może gra mogłaby być takim uzupełnieniem do... No mogłaby być, jak najbardziej. Podobna sytuacja jest w przypadku czytania Potowu. Tam też jest fikcja w 90%, w 90 no tak, tak. i jest tylko osadzona historycznie ta powieść. Mhm. Mhm. Mhm. Więc tutaj nie ma, nie ma zbyt dużej różnicy. Tak omawiamy to też niekoniecznie. Po to, żeby poznać historię, ale mhm. przy okazji. Teraz mi się tak przypomniało, że yy, teraz jest w pierwszej jakaś liceum na fizyce nauczycielka nas na początku zachęcała do jakiejś gry o gwiazdach, jakieś flaszówki. Także już wielu nauczycieli się też przekonuje do tego, żeby tak w ten sposób przekazywać informacje, żeby więcej takich gier było, trzeba by dopasować to wszystko naprawdę. No. Może żeby zacząć tworzyć już w takim celu żeby uczyć czysto czyste edukację. właśnie. Nie czyste, żeby też było tej rozrywki, żeby przyciągała tych ludzi. Żeby... Znaczy, znaczy, no, Ja rozumiem nie... o co chodzi, no, bo gra jakby ma służyć rozrywce, ale żeby to nie była taka rozrywka tylko nie. dla rozrywki, tylko żeby coś tak, jeszcze żeby czysta, to sobie wyważyć, sobie. dobrze, tak takie mm -hmm. Nasze gry edukacyjne no, powstają, tak, ale no, wiele ma taką oprawę, że no, wiele osób odrzuca, tak odrzuci yy, od tej gry ta znaczy, ta oprawa. Myślę, że dobrym pomysłem byłoby jakby na przykład jakieś większe studia, jakieś oddział, który by się zajmował tymi grami edukacyjnymi i wtedy te gry by prezentowały znacznie większą jakość i tym samym bardziej się więcej osób by chciało grać w takie gry. Mogłaby być gra wojenna na przykład FPS, gdzie przed każdą misją się pojawia data tego wydarzenia. No w pierwszej części Jeszcze jakieś, nie wiem, pomysły? Jakby taki problem rozwiązać, albo jakby to wprowadzić żebym przejść do głowy? Czy na razie nie? Dobra, no to idziemy dalej um, Jakby już powolutku kończąc ten temat kompetencji Chciałbym was zapytać, czy kiedykolwiek zdarzyło wam się, że podczas rozgrywki wykorzystaliście kompetencje, które już nabraliście przy okazji kontaktu, nie wiem, czy to z jakimś innym medium niż, niż gry, oglądając jakiś film, czegoś się dowiedzieliście, coś poznaliście, czy czytając książkę, czy grając jakąś inną grę i potem podczas rozgrywki tę wiedzę czy znajomość jakiejś konwencji wykorzystaliście. Coś Wam przychodzi na myśl? Hmm. Na pewno tak było, żeby, żeby przypomnieć sobie... Często w grach są zagadki logiczne po prostu przedstawione, które można poznać po prostu na matematyce albo na jakimś kółku matematycznym. Na przykład, nie wiem, chociażby w Kejwie była w, w rozwiązywaniu scenariusza mnicha, była zagadka z przelewaniem, e, z przelewaniem jakichś tam płynów z, z dzbanka do dzbanka, były róż, różne pojemności dzbanku. Z banków i trzeba było wlać dokładnie ileś tam litrów. Mhm. Dokładnie nie pamiętam, nie chcę jej przytaczać, bo na pewno bym ją no To ale... sobie tam jest, każdy myślić znajdzie. Dużo, dużo, dużo, Ale dużo. To okay, to znaczy, to jeżeli dobrze, to twoje pytanie to? zrozumiałam. Chodzi o to, jakie e, kompetencje możemy z innych mediów nabrać, które tak? w też. grach mhm. pomogą. No wydaje mi się, że to może trochę już zahaczę o taki typ przetemat przyszły, czyli jakieś gatunkowe podpowiedzi. Mhm. Jak już znamy konwencję, znowu się do tego horroru. Tak, jak znamy e, mniej więcej, jak to tematycznie się realizuje, czyli wiemy, jaki jest schemat zazwyczaj historii, to wiele decyzji już w grze możemy sobie, możemy sobie życie w grze ułatwić, znając to po prostu. I, i, i wiedząc, że no są takie miejsca, wiadomo, że jak jest ciemno i, i trzeba wejść do jakiegoś dziwnego pomieszczenia albo nagle gaśnie światło, to coś się wydarzy. Teraz już jest na to przygotowany, przygotowane. Mhm. Że no jest to też jakaś kompetencja. Mhm. Czyli znajomość po prostu. Znajomość z tak, konwencji bardziej. Mhm. Chyba dobrze to widać właśnie na przykładzie horroru. Ja, no. Po obejrzeniu iluś tam horrorów, po zagraniu w nie, to potem, no, czy to na przykład ja mam często tak, że jak wygląda jakiś horror, czy gram coś, to po prostu wiem, że zaraz będzie coś, co wyskoczy Ja na pewno na wiem, czego nie robić już, tak? Jak idealnie, się ogląda, to zawsze idealnie to się do wygląda filmu... w przypadku, jeżeli ktoś grał w penumbrę i potem zasiada do amnezji, bo tam jest to sama mechanika. No ja zrobiłam i... odwrotnie, ale też... Ale tam jest ta sama mechanika i od razu przychodzą do głowy podobne rozwiązania. To prawda. Właśnie teraz gra w kolor, w które już mówiłam, a wcześniej grałam w amnezję, tam jest też podobne rozwiązanie, jeżeli chodzi o to, że główny bohater jakby źle się czuje patrząc na różne takie wydarzenia i trzeba mu to zawkować. to jest coś, co jest śmieszne, bo główny bohater jest detektywem i on źle się czuje patrząc na zwłoki. I no trochę... Bo jest detektywem, a nie patologiem. No dobrze, ale to nie są takie zwłoki, wiesz... Ale jest prywatny detektyw, się bardziej... Wiesz, no dobrze, ja nie to, w to w tylko nie jak, w formie bardziej takiego żartu, jeszcze, dopiero bożą, zaczęłam, to... także <laughs> nie chcę jeszcze nic złego mówić. Ale tak, tak, jestem. Coś jeszcze? Przechodzimy do Na pewno jest dobry ten przykład, który już podał trochę wcześniej kolega y, z Minecraftem, że te bramki logiczne y, utrzymali się na samym przedmiocie w szkole. Mm -hmm. to jest, że... Na, nawet nie tyle y, się uczyłem z Minecrafta do szkoły, co ze szkoły do Minecrafta. Okej. Okay. Czyli jednak ta Fajne. szkoła się przydaje. Szkoła się przydaje. <laughs> można można pokryć. Okej. Okay. Co nie przychodzi do głowy a... jeszcze naprawdę? No, a tobie coś przyjdzie? Może już późna godzina albo coś? Do... A tobie coś przyjdzie? Ja pewnie miałem kilka... Znaczy, miałem. No ja wiem, że miałem takie sytuacje, ale najgorsze jest to, że nie da, nie da rady podać tych przykładów, no bo się nie zwraca na to uwagę. No tak, okej, okay, wiem, no dobra, mam pomysł, zrobię to, o, udało się, no okej, okay, to jedziemy dalej. No i niezbyt wracają, mu gdzieś jeszcze tego nauczyłem? No takie mniej się zwraca uwagę na coś, co już się wie i się wykorzystało, niż na coś, co się było sprawdzić specjalnie, żeby coś innego wykonać. Ja wrócę może do przykładu przygodówek, gdzie yy, gramy w, w daną przygodówkę już po tym, jak zagraliśmy w kilka innych i próbując rozwiązać jakiś problem, to najpierw sprawdzamy, a może Przeglądamy przedmioty, może któreś trzeba połączyć ze sobą, potem staramy się robić, patrzymy czy jakaś, e, e, jakaś, e, jakieś wydarzenie się nie powtarza e, w, e, w świecie, ponieważ e, być może trzeba coś zrobić w odpowiednim momencie, bo też zdarza się coś takiego w że tylko w określonym momencie możemy coś takiego zrobić. I, I wiemy to już na podstawie tego, że graliśmy w poprzednio. Mhm, mam przykład też związany jeszcze raz z sobie samym, gdzie prawie każdy element, prawie, nie powiem, że każdy, bo tak nie jest, ale prawie każdy element pokoju, amunicja w jakimś określonym punkcie, jakieś dodatki pokoju, życie, mm -hmm. zbroja, powoduje akcję, która no, może źle się dla nas zdarzyć. Po prostu uczy nas, nie ufaj, nie jeżeli ufaj. Jeżeli stajesz za dużo, to znaczy, że cię zabijesz. Jeżeli stajesz za dużo, mm -hmm. to znaczy, że masz kłopoty. Bo. Mm -hmm. To, i, to, I tego się też uczyni wykorzystywać wobec tych. E, w seryjszym tak. to działa idealnie. Tam, faktycznie, Im więcej masz amunicji, tym bardziej się boisz. Tak, bo idziesz, idziesz po akwarium. Nie, nie, kolejne amulicji, na boi, się. Nie, że za to my szkielet, tak? I teraz w no. następnych grach, gdzie przeszukujesz całą mapę, okej, okay, jest to jakaś wajcha, ale się czy nic za mną nie ma, ciągnę i dalej szukam. Jeżeli coś wyskoczy, to, to aha, miałem rację, trzeba uciekać. No to jest chyba też taki tak, ogólny wniosek, że jak jest za spokojnie w grze, czyli powiedzmy w grzech, uh właśnie albo akcji, albo horrorze, -huh. że nic się nie dzieje, i nie wiem, My sobie zwiedzamy kolejne pomieszczenia i czytamy jakieś tam notatki, to wiadomo, że w końcu coś się wydarzy. A jak jeszcze nie daj Boże włączy się akurat przerywnik, to wiadomo, że nas będzie boss. No i amnesia, ja sobie z skończy... tym igra, bo nawet tak. tak. się nic nie dzieje przez długi czas. Tak, I tak. To jest, można. Można już dostać. nabrać takiego przekonania. No właśnie, ale powiedzmy, że ktoś ma do czynienia z horrorem właśnie w Amnezji i. Trochę ta jego czujność zostanie uśpiona, bo tam się przez długi czas nic takiego strasznego właściwie nie dzieje, tam nikt nie wyskakuje raczej. I wtedy włączę jakąś inną grę i to się okaże, że jest zupełnie coś innego. Także no, to też jest jakiś wniosek, zawsze można z tego weznąć. Ale cały czas jakby poruszamy się tutaj. No na tak obszarze znajomości konwencji, czy to wypracowanej przez gry tutaj w ta amunicja, tak? czy jakieś tam zagrożenie, które się nagle pojawi czy znajomości konwencji wypracowanej przez starsze media a jakby wziąć tutaj e, też może trochę w kwestie konwencji i języka ale na pewno większość z was grała w Maxa Payne, tak? bo pamiętacie jak tam jest rozwiązany problem narracji? No nie pamiętacie? Komiksy są, tak. Komiksy, scenki. Tak. Jest sen. Jest sen, tak. tak. Czyli jakby, jakbyśmy nie wiedzieli, jak się czyta komiksy, to mielibyśmy trochę problem. Tak. Z dążeniem za jakby tutaj znajomość tego, w jaki sposób e, czyta się komiksy, się przydaje mimo wszystko, tak? Może to jest taki. Jest już czytania w ogóle się to <laughs> czytanie, tak. Tak, tak no zwłaszcza w tak. nie nie narracyjnych. Na w ogóle byśmy nie mogli grać, jakbyśmy nie wiedzieli co i jak to, no, czytanie jest elementarne jakby.. Po raz kolejny szkoła się przyda. Po raz kolejny szkoła, czy tam rodzice, którzy najczęściej czy jak to, jak to, tak. to tak. Więc jakby no tutaj ten taki chyba najbardziej banalny wydaje mi się przykład z Maxem Payne jest jakby udowadnia jakby dwie kwestie. Dwie kwestie, czy tam dwa takie jakby stanowiska, to, że gry wykorzystują po prostu jak się tylko da wszelkiego rodzaju mechanizmy wypracowane przez starsze media, a dwa, że robią to w taki sposób, że się nad tym nie zastanawiamy, to już tego nie zauważamy, bo one już są tak jakby się wpisały w ten krajobraz medialny, że korzystają ze wszystkiego, co już znamy i rzeczywiście tak jak tutaj wyniknęło z naszej rozmowy, tak jak się spodziewałem, zresztą, że ciężko jest wskazać jakieś konkretne kompetencje, które jakby nabyte z, z, z poprzednich mediów to tak, to tylko tak, Kulturoznawcy się chyba tym zastanawiają. A znajomość konwencji bardzo fajnie łamana jest, e, przynajmniej w moim odczuciu, w Dark Souls, który ostatnio zacząłem no nie, grać nie, i co? postawiłem sobie za punkt honoru przejście tej gry. bo ta no jest sposób... trwałość. No, To jest ta wytrwałość. To jest naprawdę trudna gra. I e, taki lekki spoiler, że w tam pierwsza taka poważna walka pojawia się już bardzo szybko, gdzie ja mam tylko kijek i nie wiem co mam zrobić, pojawia się wielki potwór, pasek życia. No i ja biedny zaczynam z nim walczyć, ten pasek życia się zmniejsza o jakiś milimetr i dopiero później, jakoś przez przypadek, po. Za kilkunastym razem, jak powiem z nim walczyć, się okazało, że tam jest otwarte przejście, że na początku trzeba uciec, że nie trzeba z nim walczyć. W życiu bym na to nie wpadł. No nie a jeszcze zauważył. się zastanawiam, czy są takie kompetencje, ale to już typowo odnoszące się do fabuły. Czyli mm -hmm. jak był tutaj, tutaj ten przykład podany z książkami, które są jakby dopełnieniem gier. No ja nie mm -hmm. wiem, nie grałam nigdy w Assassin's Creed, co pewnie jest trochę dziwne, ale natomiast czytałam książkę i ja się zastanawiam, jak to jest, jak to się uzupełnia, czy nie wiem. Czy to jakoś pomaga, na przykład, gdy poznałam powiedzmy dwie czy trzy książki, to jak miała rozgrywkę... To nie nie czytałem książek, ale z tego co zauważyłem grając w, w serii Assassin's Creed, to... To niezbyt, niezbyt chyba wpływa na fabułę gry, bo y, jak się gra tak po kolei, jedynka, dwójka, trójka i reszta, to y, się widzi, że to jest po kolei, jakoś jest wytłumaczone w... Te książki są dodatkowe wersji. historie. Y, mhm. To są to takie dodatkowe historie właśnie w tych książkach. Y, widocznie, że nie wpływają w ogóle na fabułę... Ja się na przykład spotkałem z taką opinią, które w ogóle nie grają, ale przeczytały książkę i one mówią na przykład, że to jest, to jest fajne, książka im się podobała i zachęca do tego, żeby sięgnąć po grę. No tam coś innego nagle. To jest, tak, to jest coś innego, ale... no jakby że tu brakuje mi tego porównania, tego mm -hmm. doświadczenia akurat z tymi konkretnymi znaczy, grami. No. taki przykład, który ja ostatnio miałem okazję yy, przetestować, Bo, to że jest to, wiedzisz, to, że... To, co tak. o Batmanie. Że znajomość no. uniwersum pomaga w graniu. W przypadku tych dwóch pierwszych części Ar Arkham, które grałem, to rzeczywiście tak. Yy, nie no, kto grał, to, to też wie, że to są zagadki specjalne, które trzeba rozwiązywać, czy jakieś miejsca, które odsyłają nas do konkretnych postaci występujących w świecie Batmana. Ale to co teraz chciałem powiedzieć, to jest kwestia taka, że ostatnio miałem okazję przeczytać książkę na Ślopa Plama, która jest nawiązaniem. Znaczy jest utrzymana w uniwersum Stalkera, czyli tych gier o zonie o tych śmiałkach, którzy tam chodzą i szukają różnego rodzaju artefaktów i jakby znajomość konwencji, w jakiej utrzymana jest gra sprawiła, że ja czytając książkę się doskonale bawiłem bo przypominałem sobie ślepe psy, jakieś tam bestie czy anomalie, które się pojawiały i cały czas miałem te żywe wspomnienia z rozgrywki i wydaje mi się, że osoby, które tylko by czytały tę książkę nie miały wcześniej kontaktu z grą byłyby chyba uboższe o, o, o tego typu nie wiem, doświadczenie, że ja, ja miałem jakby gotowy ten obraz z gry, czy, czy byłem w stanie na przykład przewidzieć co bohaterowie powinni zrobić, albo co, co zrobią yy, mając te swoje doświadczenia z, yy, z gier. Ktoś miał jakieś podobne może to Przy Ogólnie właśnie powie chciałem powiedzieć, że mm, mam na przykład grę i mamy książkę, na przykład Metro 2033 jest, dam mhm. taki przykład. I jak się przeczyta książkę i się potem zagra w grę, to mm, Właśnie jest takie bogatsze doświadczenie tej gry, mhm. jest taki, ten, ten klimat się tak bardziej odczuwa moim zdaniem to właśnie jak się najpierw zapozna z tym mm, tekstem kultury, który jest jakby pierwowzorem, mhm. tak, a potem powstaje, y, na przykład jakaś, jakiś inny tekst, czyli na przykład gra, to y, po zaznajomieniu się z tym drugim, co powsta na podstawie pierwowzoru, mamy bogatsze doświadczenie. I no właśnie na przykład, tak jak właśnie mówisz. To, mhm. to też mi przypomina na przykład Instagram um, The Walking Dead. To znaczy mhm. ona jest tak. zupełnie różna, jeżeli chodzi o bohaterów, którzy są w serialu ale świat czy w komiksie, jest, ale, świat ale świat jest taki sam i mhm. e, e, e, jakby od. Zaczynając tę grę, włączając ją od razu miałam świadomość mniej więcej, na czym, co, tam, co mnie tam czeka i e, jakby pomijając już samo to, że wcześniej słyszałam, jaka ta gra jest e, dobra, jeżeli chodzi o wszystkie rozwiązania fabularne, czy powiedzmy te, te dylematy moralne, które trzeba podjąć, to nawet bez tego myślę, że byłabym w stanie sobie coś takiego właśnie wyobrazić. jakby to, była, to jest taka ważna, integralna część tego serialu na przykład? że komiksu jeszcze za dobrze nie znam, więc nie będę niego odwoływać, ale powiedzmy serialu i mogę się spodziewać podobnych rozwiązań w grze. Czyli hmm. chociażby hmm. E, tych wyborów, które trzeba zachować. Bardzo takim powtarzalnym rozwiązaniem w e, grach jest e, zadanie e, z escortą, gdzie mamy jakiegoś NPC, którego mamy ochraniać, nie jest w stanie walczyć, musimy go chronić i nie wiem dlaczego, ale w każdej grze jest to rozwiązanie fatalnie, bo, bo te, te postacie, które mamy chronić, to są takie pierdoły. One zawsze wybiegają na linię frontu i jeżeli zagrało się już kilka razy w jakiś tytuł, w których to było zastosowane, no to już wiemy, jak się to pojawia taka misja że musimy uważać, że musimy najlepiej jakoś zablokować tą postać przy ścianie mm. że musimy biegać przy niej cały czas, bo wpakuje się w tarapaty Znowu no, no, niestety mi się te kobiece przypomniały z, tak. znaczy to była jedna z Resident Evil 4 tak. która non stop właściwie krzyczała wykrzykiwała imię głównego bohatera i, i tam zawsze padała ofiarą tych wszystkich ataków. Więc... Mhm. Ja za przykład dam pokemony. Ja należę do te, jednej z tych osób, które pierwszy miały do czynienia sam anime, a później z grom. Mhm. Yy, I przyznam, że jak obejrzałem, znaczy oglądałem, ja tutaj byłem mały, oglądałem anime yy, i to, co zapamiętałem, tych po kolei wszystkich liderów yy, sal, Hmm. to w pewnym sensie od, odznaczyło się na tym jak, jak no niedawno w pewnym sensie grałem w grę wiedziałem z kim mam do czynienia, jaki na przykład typ potworków będę miał ze sobą przed, znaczy przed sobą i jak z nimi walczyć bo w anime było wytłumaczone, że na przykład wodne typy potworków walczą lepiej przeciwko kamiennym no i wiedziałem też jak walczyć z brokiem drugim legenderem sali i myślę, że w, no, jakby jakby osoby, które pierw grały w Pokémon, później obejrzały anime mhm. Na przykład z ciekawości To też by dobrze odebrały to anime No bo by wiedzieli, wiedziały jak to będzie pokazane z kim, będziemy z kim będzie walczył główny bohater No i jak to będzie wyglądać, jak oni przedstawili to w, na ekranie telewizora, A jak to, to było w grze No w grze no to było, że się potrząc trochę potworek rzucił jakimś laserem I okej, okay, tutaj spada pasek życia A tu tam jakiś wybuch, pociski i tak dalej No to... Tutaj oby, jakakolwiek konfiguracja by spełniła, że jednak czegoś się nauczyłem i, i jest to szczęście, że o, czy się pojawia to, ja to znam. Mhm, okay. No czy jakby, jakby nie wiem, no, taką regułą we wszystkich systemów rozrywkowych jest to, że no mamy jakiś świat, do którego, czy nie wiem, jakąś grupę postaci, do której cały czas jesteśmy odsyłani i wiemy czego się spodziewać, tak? tak przykład o Walking Dead, który podałaś to... Czy Batman to też jest Czy Batman, tak? no, Batman to już w ogóle... To są w ogóle całe te uniwersa superbohaterów, to są tak napakowane różnego rodzaju postaciami. W ogóle byłem zszokowany, że encyklopedia Batmana, to tam ma kilkaset stron w ogóle i tam są opisane dosyć szczegółowo jakieś wydarzenia czy, czy miejsca, ale jak już tutaj nie wchodząc roztrząsać, ten temat, to y, ostatnie pytanie y, na zakończenie y, tej rozmowy o, o kompetencjach to jest pytanie o niegry. Czyli jakby nie, niezależnie już od tego, jak, jak my tutaj mamy sceptyczne podejście do tej nazwy, ale macie świadomość o co chodzi z niegrami? Tak chociażby mniej więcej, no te osoby, które nie wiem, uczestniczą w, w naszych spotkaniach czy w jakichś innych tego typu wydarzeniach, wiedzą, że często jest to temat rozmowy. I właśnie, czy waszym zdaniem NieGry to jest przykład medium, które trochę pasożytuje na tych kompetencjach, które nabieramy, czyli to, że umiemy się nie wiem, przemieszczać w grach i potem to jest to wykorzystywane w tych NieGrach? Ja, ja w ogóle się nie, nie... nie wiem, może nie zrozumiałem czegoś, ale ja w ogóle nie, nie, nie mam... nie wiem dlaczego używa się w kontekście NieGier. Terminu pasoż, pasożytnic, pasożytnictwo. Ponieważ no bo nie gry, twórcy nie uważają, że znaczy nie, nie, nie, nie, nie, nie. to jest czasami coś lepszego. No nie tak, wygry. ale pas, pasożyt, pasożytnictwo, to byłoby wtedy, gdyby te nie faktycznie już wykazały jakąś poważną szkodę, gdyby faktycznie było zagrożenie, że o, niedługo gry znikną, bo się pojawiły niegry i mamy, hmm. mamy problem. A ja czegoś, tak użyłem, ja czegoś takiego nie widzę, bo, <śmiech> bo nie gry nie może są zagrożeniem. pasożytują, wykorzystują. Tak, no one po prostu w, e, w pewien sposób tworzą, e, tw, tworzone są produkcje, które ani tych kompetencji nie wymagają, ani tych kompetencji nie uczą Więc to hmm. po prostu... one w tym nie wymagają? No, w jak, momencie, jak w, się w którym... No, znaczy na pewno takie gry jak Deer Ester mm -hmm. albo ustalnej parbów wymagają <głos> <głos> Znaczy ja teraz się odnoszę do tych przykładów, które były podane na gry Akademii Na przykład to MMO, gdzie mieliśmy być sarynkami i nie mm -hmm. wybierać w ogóle żadnych tych No to wtedy nie, zagranie w to, w to MMO nie nauczyłoby nas obcowania z, e, z tego typu gatunkiem Nie umielibyśmy zagrać w innym MMO, ponieważ tam mm. jest mnóstwo rozwiązań, które zostały odebrane ale umielibyśmy zagrać w inną nie grę, tak jak to brzmi. Bo można się już, jest jakby taki pewien, znowu wracamy od tych kompetencji to wcześniej na dwa obszary z tym medium i z tym rodzajem gier, które są nie ogóle. <laughs> <laughs> Więc no, jakby można się już spodziewać, że to nie będzie taka gra w tradycyjnym powiedzmy rozumieniu, czyli jakieś wysoko budżetowa na przykład. Nie. Mhm. Ja na przykład nie rozumiem, dlaczego twórcy tych niegier nazwali to niegry nie byli aż tak bardzo, e, jakby nie mogli wymyślić jakiejś własnej nazwy, tylko po prostu niegry, podkreślić, że to po prostu tylko nie, nie jest gra i jeszcze zwrócić uwagę na to, że gra, że to jest to samo, co gra, tylko to nie jest gra. Właśnie, myślę, że, nie... że lepiej by ktoś wskazał termin gry awangardowe na przykład. Mhm. To, ale to jest, to jest znany, kontrowersyjny problem i o tym jest temat rzeka, każdy się na ten temat wy wy wypowiada. Nie wiem. Na, pe na pewno są, są różne strony medalu. Po pierwsze gracze w standardowe gry byliby zawiedzeni grami awangardowymi po prostu wolą, wolą, żeby to były nie gry. Po, po drugiej strony. A jakiś taki zupełnie inny termin na to, jakby był? No, no bo właśnie cała masa... Każdym medium przeżywało takie coś, że pojawiali, pojawiali się ludzie, którzy wyrzucali wszystkie konwencje do śmieci i robili wszystko po swojemu, ale nikt nie mówił, że pisze nie książki albo nie, nie, nie wiersze. No właśnie. Nie wiersze. Nie wiersze. Nie wiersz. Wiersz. Nie, wiersz. Nie, tak. nie obraz, nie wiersze. No, Wychodzimy do takiego tak, poziomu, o, o, o którym tak, Wozaj mówił tak na, na festiwalu, tak, że, tak. Nie, gram, że, że nie, gra. nie gram w nie grę. Tak, <laughs> więc... Sensie, Myślę, że, że kwestia niegier to jest. Wywołałeś z jakiegoś potwora. Tak, wy, wywołałem z szafy potwora tak. i, i jak nie wiem, może jak filery, tak, tak. Nie, no, jest nie, nie idźmy to nie Dobrze, więc już <laughs> jakby już kończąc jakby tę kwestię, to myślę, że o niegrach porozmawiamy za jakiś czas i poświęcimy temu osobne spotkanie. No jakby wydaje mi się, że jesteśmy chyba trochę podbudowani, tak? trochę sobie tutaj porozmawialiśmy o kompetencjach, jeżeli nawet nie wszystko padło, to co nam jakby w tym momencie podeszło do głowy, to zachęcam, żeby się pojawić na forum i coś tam naskrobać e, od czasu do czasu, do czego właśnie gorąco oboje za, zachęcamy. No I co, wygląda, Tak, no tam od na jakiegoś czasu, więc wygląda na to, że jako gracze mamy jakieś kompetencje, umiemy z nich korzystać i przydają się one... E, nie tylko podczas rozgrywki, ale też przy obcywaniu z innymi mediami. No pra, więc myślę, że ten temat możemy zamknąć. E, więc dziękuję wszystkim bardzo serdecznie i spróbujemy chyba trochę o gatunkach porozmawiać. Chociaż zacząć, e, chyba że komuś się już bardzo śpieszy i nie ma ochoty już zostawać dłużej i się na dziś no, a za chwilę będę poszedł, więc już jeszcze chwilę posiedzenie. No to możemy, no to możemy tak się. ten temat spróbować właściwie, trochę chcemy nadrobić, bo jakby dawno nas nie było. Mhm. Tak. Także. Znaczy temat gatunków w ogóle jest zaplanowany na co e, najmniej dwa spotkania. Ja z, to jest z, dosyć, z, dosyć obszerny. Z, tak, on jest dosyć obszerny i trudny, hmm? zresztą można o tym pisać doktora, czego hmm. dowodem jest Marysia. Um, zagadnienie tych gatunków jest dosyć szerokie, więc może dzisiaj tylko... Takie wprowadzenie no, raczej podstawowe. Tak, Myślę, takie nie będziemy się zagłębiać w trudniejsze mm. kwestie, tylko takie e, no, wstęp do dyskusji, tak. które pewnie będziemy kontynuować już w styczniu. To, oficjalnie rozpoczniemy może tylko. Tak, oficjalnie rozpoczynam mówiąc o tym, że zaczynamy sobie pierwszą część dyskusji na temat gatunków w grach. E, i właściwie zaczyna od takiego pytania, czy jakby wybierając grę, może najpierw co rozumiecie przez pojęcie gatunek? Bo wiadomo, że gatunki w grach, no to można je odnieść do takich jak e, gatunki w innych mediach, czyli mówię tutaj o gatunkach tematycznych, ale są też e, inne, inne rozumienia tego, tego, tego gatunku, jakby jeszcze nie chcę podpowiedzieć, dlatego chciałabym zapytać, na przykład mamy gatunek platformówki To się spodziewamy tego, że będą jakieś platformy Po które skaczemy I będzie coś, coś co się obraca Wokół tego pojęcia platforma Po prostu gatunek ma określić Zarówno konwencję tematyczną gry, jak i mechanikę. No, no, Czyli to właśnie to był ten podział na gatunek tematyczny i to jest najprostsze. Tak? Mhm. Chodzi o to, że mówiąc o gatunku w grach, jakby trzeba zawsze mieć na uwadze to, że się nie mówi tylko o jednym aspekcie, bo gatunek tematyczny to jest zupełnie coś innego i gatunek ludyczny też i jak widzę to jest kwestia jasna, więc nie wiem czy jeszcze trzeba to jakoś dodatkowo rozwinąć. Mhm. No jeszcze mamy te gatunki funkcjonalne, które no, no tak. trudno tutaj, może trudno tutaj mówić, że to są konkretnie gatunki, które się wywiązają Znaczy właśnie szkoda że nie ma Marysi, bo na to zawsze fajnie tłumaczy. Ale spróbujmy. E, w, jakby rozumiemy to w ten sposób, że mamy, tak jak się powszechnie mówi, nie wiem, gry casualowe, albo gry właśnie hardkorowe, to chodzi o to, że są skierowane do konkretnego gracza i w konkretny sposób trzeba z nich korzystać jakby, nie wiem, gry typu plans vs. zombies to są takie gry na chwilę czy tam na trochę dla takiego gracza, który jest mniej zaangażowany i, i nie wiem, te wspomniane Call of Duty czy jakieś tam, nie wiem, Fallout New Vegas to byłyby takie gry, które wymagają większego zaangażowania i, i jakby też takiego trochę innego podejścia no i to chyba z takiego podziału gatunków wszystko. No może wypadałoby zapytać w takim razie, jak Wam leży taki podział? Czy może byście zaproponowali coś innego, dostrzegacie nie wiem, jakąś taką gałąź? Którą ja się możecie... nad tym funkcjonalnym zastanawiam, dlatego, że to jest pewne określenie poziomu skomplikowania e, gry, a nie jej, e, ani jej mechaniki, a nie jej tematyki, więc, y -y. więc nie wiem, czy to... Czy ma sens wprowadzenie tego, że to jest trzeci gatunek? Gra casualowa, platformówka, survival horror. Taka długa nazwa się z tego to chyba robi. tak jak z tym podziałem na graczy, tak, że to jest takie dosyć płynne. Mhm, tak. Że, no, to jakby to, te definicje nie są jakieś takie sztywne i musimy się ich koniecznie trzymać. Tak, no tak. tym bardziej, że mówimy no, o tym, że zarówno w grę casualową można grać tak, w sposób tak To jest tak. Jak, no, na początku nasze spotkania to nie... No dobrze, a w takim razie jakby... Kupując grę, czy wybierając ją do, e, do przetestowania, na przykład, jest zazwyczaj jakaś informacja, która ma to powiedzieć, do jakiego gatunku ta gra należy. I kierujecie się takim, takim opisem, czy raczej zdajecie się na własną intuicję? No jak ktoś nie lubi na przykład gier strategicznych, no to ciężko będzie mu wybrać gier strategicznych. Nie będzie chciał testować czegoś, czego, no, czego nie czuje, tak? Nawet jak no, jakbyś chciał spróbować swoich sił w tej strategii na przykład pierwszy raz to jeżeli wie, że nie, nie ma myślenia strategicznego, no to trochę go tam odepchnie to ale jak spróbuje i mu się spodoba, no to wtedy się... To, tak, ale skąd on wie, że to jest gra strategiczna, to znaczy... No, no, no tylko, właśnie. Po, tylko czyli, po tym można to stwierdzić. Czyli, czyli jednak... Yy, okładce. Chyba, że jest... twórcy zepsuli no. i zrobili kompletnie inną grę napisali na okładce strategię, no i ktoś wie, że taką grę, no to wtedy jest zgrzyt, tak? Ja jak się zastanawiam nad wyborem gry, to potrzebuję pełnego pakietu, czyli najpierw okreś e, chcę, żeby określono mi gatunek. E, tak naprawdę lubię wszystkie gatunki, nie gram tylko w MMO. Mm -hmm. tak? no to wszystkie Potem potrzebuję opisu, na czym ta gra będzie polegać, co, e, co twórcy wymyślili. Jak mi się już spodoba, to potrzebuję screenów, potrzebuję trailera, potrzebuję później no, no. gameplayu. Ja potrzebuję no to jesteś bardzo okay. tak, I, <laughs> Potrzebuję zobaczyć to wszystko, żeby się zdecydować na... Ostatnio już ja się zmywam. A propos z MMO. MMO nie sądzę, żeby było jakoś taką, takim gatunkiem samym siebie, a bardziej takim refiksem gatunku. Bo może być MMO Racing, czym jest Takmon Nations, MMO RPG, czyli takie gry czy. tutaj może to MMO by się bardziej odnosiło do tego gatunku funkcjonalnego, tak? Czyli to jest przeznaczone do jakiejś no tak, dużej ilości graczy, tak? Może w taki sposób. A przychodzi Wam na myśl w takim razie gra, która na okładce czy.. No... Zostaniemy przy tych okładkach i ewentualnych opisach e, e, przy, kupni, przy, przy kupnie przy e, no, Okładka, opis sugerują, że to będzie jakiś tam gatunek, a okazuje się, że to jest zupełnie nieprawda, moim zdaniem. No to zgrzyt i nienawiść, Spodziewamy się na przykład zgrzyd. Z, zgrzyd, no, zgrzyd, zgrzyd, no. Się strzelanki i mordo i tych innych, co dotyczy strzelanek. A dostajemy jakieś, nie wiem, układanie klocków, no, my, w tylko, z, <laughs> tylko z pistoletami i jakimiś świadkami dodatkowo, no to co najważniejsze. No, ale my, ale no. jest, przychodzi wam na, konkretny, na przykład konkretny tytuł, na którym się zaczęliśmy. Nie zajęliście? wiem, ktoś mógłby się pomylić w przypadku e, Ghostbusters? Nie wiem, czy tytułu nie pomyliłem, w każdym razie ta gra, która mi się w duchy i straszymy... A, i mamy za zadanie w cały dom. Ghost Master. Tak, Dosyć. Ktoś mógłby się, ja, się pomylić, ja. że nie wiem. Mm. Tak, to... no film. był filmem. Akurat się ta pomylić, ta że ta chodzi ta o coś innego. Mnie się wydaje, że w przypadku gier to mhm. trudno byłoby o nie wiem, jakąś taką pomyłkę czy jakieś takie celowe wprowadzenie kogoś w błąd. To e, jakby na tym całym, znaczy bardziej chyba. Łatwiej jest chyba wprowadzić w błąd na bazie tej warstwy semantycznej, czyli tego gatunku tematycznego niż na rozgrywce tak? i nie wiem, może nam się wydać jakiś horror niestraszny właśnie przez to, że animacja jest słaba, że modele postaci są kiepskie czy coś i jakby ta warstwa, cała ta otoczka tematyczna, nie wiem, tam fabuła jest okropna czy coś, natomiast jakby mechanika typu zbieranie E, jakiś tam zasobów ucieczka byłoby trudniejsze, mi się wydaje, że tutaj bardziej e, większe chyba problemy się wydają, pojawiają w, w starszych mediach, nie wiem, w przypadku filmów. Albo książek, to też jest takie... Kiedy nie wiem, jak zostać królem, czy aż po grób są reklamowane jako komedie. Po czym się okazuje, że tam komedii jest ociupina, a tak naprawdę to jest jakiś nie wiem, zruszający, to... tak, wzruszający e, dramat. Natomiast mnie jeszcze przyszła do głowy ta kwestia znowu tych nie, bo wydaje mi się, że tutaj jeszcze jest takie pole do trochę do, z, do zwodzenia graczy. No tak. Czyli e, ktoś powiedzmy kto gracz, który zazwyczaj gra właśnie w, w, w gry AAA, <coughs> sięga sobie po Dear yeah. Ester. I właściwie zaskoczony. Um, no tutaj jest zgrzyt. Tak, i tutaj jest zgrzyt, że no wow, to jest w ogóle coś innego i to wygląda no, trochę inaczej, zupełnie nie odpowiada wyobrażeniom. Myślę, że bardziej Angiela. w błąd wprowadzają trailery czasami. No, no, no, bardzo, no, trailery no. potrafią. Wszystko zepsuć. ...polecieć za no. Dobra. A w takim razie znacie może grę, którą trudno przyporządkować do jakiegoś gatunku czy gatunków. Już, można to też rozszerzyć i na te tematyczne, i na te ludyczne. Taką, które nawet. I funkcjonalne, tak, że no, chcecie komuś wytłumaczyć i, i do jakiego, o czym ta gra jest, powiedzmy, jaki gatunek czego się może spodziewać i okazuje się, że to jest bardzo trudne. Jakiś tytuł sport. Sport, sport, sport prezentuje na każdym etapie rozgrywki coś. Bo jest... fakt tylko, że gra jest założona, że to jest taki symulator. To jest symulator obcego życia. Ale to, to nic już nie tak... mówi. No fakt, to no. nic nie mówi. Jak powiemy symulator życia o Simsach, to mniej więcej możemy sobie cokolwiek wyobrazić, Jak no mówimy symulator obcego życia to już. Co, Marsjanie? Tak. No tak, no faza no tak, no, komórki, no to mamy takie No nie wiem, taki snake Snake z przeszkodami. Yy... Paza plemienia, no to mamy już strategię, dla samej cywilizacji cywilizacji no ten kosmos mamy... To, to już nie wiadomo, to jest kosmos co? Nie, kosmos to nie, jest, nie jest, jest? To jest kosmos, bo latamy sobie jednym bohaterem, tak? A mamy jeszcze jest, są bohatera. te przygody, gdzie masz... No tak, no Tak, jeszcze przygody, które już są, my się stają takim, no nie w a Takimi takim... minigrami, można powiedzieć No tak, to są takie minigry mini to jest Jeszcze? taka myślanka jest? No, Mnie przychodzi, co rzeczy mówiłem, na Smurling Party, czyli seria Patapon już mm -hmm. kojarzy? No tak, gra muzyczna Jest gramuzyczna. Właśnie, gra muzyczna No tak, ale tam mamy grę muzyczną, mamy RPG, mamy RTS-a, mamy, nie wiem, no takie elementy typowo jakieś zręcznościowe Bardzo trudne e, i są też te elementy muzyczne, rytmiczne chociaż tak naprawdę więc jakby tutaj ilość tych gatunków jest, jest naprawdę bardzo mocno umieszana ale to też wydaje mi się jest problemem w ogóle gier, które oferują różnego rodzaju rozgrywkę i nie wiem, tutaj mi przychodzi na myśl e, gra Fat Princess, Fistful of Cake, też na PSP, podobnie jak patafony, gdzie mamy różne tryby rozgrywki. Tutaj może być Deathmatch, to może być Capture the Flag, w przypadku, którym flag jest właśnie ta księżniczka, którą musimy wykraść z przeciwnika, to może być, nie wiem, ten o którym już kiedyś wspominałem, kiedy rozmawialiśmy o grach osobowych. więc tutaj jakby też zakwalifikowanie do jakiegoś jednego gatunku ludycznego byłoby problematyczne. Asasa robi się też taką trochę grą, yy, niby to jest teraz RPG taki, ale hmm. coraz więcej dochodzi do takich elementów z zupełnie innych gier, typu obrona jakiegoś miasta, obrona mostu, pływanie statków, To było też w pierwszej dunie, też ciężko było ją przyrządkować jako do, do gry przygodowej, albo do gry, do gry strategicznej. To jest i to mogło tworzyć właśnie też problemy takie konsumpcyjne. natomiast mm. po prostu chcę kupić strategię i Diona i nie umiem -hmm. się odnaleźć z tego, mm. Jeszcze jakieś To w takim razie, żeby tak połączyć to, o czym mówiliśmy w pierwszej części naszej rozmowy z tym tematem. Jakie gatunki zdaniem wymagają od graczy szczególnych kompetencji? Hmm. Tak. Strategie. Gry, strategię, gry te te, te. Tak, strategię na pewno. To mamy chwilę reanżacji, to tak czekajmy, aż <gry> się wszyscy dosiądą. No, no, gry biznesowe wymagają wiedzy na temat y, tego jak obsługiwać się tym pieniądzem, tak? No, y, przy, przy, przyjdzie taka osoba, która nie wie nic na temat pieniędzy, tylko na przykład by, y, trenowała swoje, ali, trenowała y, swoje, swoją grę na FPS-ach, no to nie będzie wiedzieć jak na przykład kupić jakąś firmę, tak? Tylko będzie myślała, jak zastrzelić y, szefa, albo obce firmy, tak? <grym /doletnicy> no i wspomniane symulatory, gdzie jeżeli to są naprawdę y, realistycznie zrobione symulatory, to no wtedy najczęściej, żeby zagrać w daną grę, musimy być maszynistami albo <grym /doletnicy> pilotami. Tak. Z, z taka historia: spada sobie samolot, nagle przychodzi do pasażerów mówi: e, Przepraszamy, ale nasz. Chwilot zmarnozował, właśnie spadamy, za chwilę umrzemy. Jeden sposób, że rozstaje spokojnie grając stymulator lotów tak. i damy radę. Są takie. Żeby to było takie proste, to. No, ale jeszcze jakieś kompetencje na brzmią tę głowy naprawdę, że no, ktoś, kto chciałby się z takim gatunkiem zmierzyć, a okazuje się, że raczej mu się nie powiedzie, bo czegoś nie potrafi. Coś oprócz tego to.. Nie wiem, nie przychodzą na myśl platformówki. to te też, może nie wszystkie, ale są takie platformówki, które mają dosyć wysoki poziom trudności, nie wiem, Super Meat Boy, no gdzie tam nie wiem, już tam próby podejścia czasami to nie są dziesiątki, tylko setki. Gdzie tam nie wiem, próbuję już tam enty raz i po raz kolejny zrobiono ze mnie mielonkę, więc, więc rzeczywiście to, to, to taki, tego typu gry się, się pojawiają dosyć trudne. Najtrudniejsza gra świata, ona, gdzie chodzimy. Czerwonym kwadratem. kwadratem, unikamy niebieskich, ruchomych kulek i te plansze potrafią być naprawdę coraz, bardzo, coraz bardziej wymyślne. Trzeba się bar bardzo długo, jak mówiliśmy o tej automatyzacji pod tych mm -hmm. ruchów, to bardzo długo zajmuje żeby się na danej planszy zautomatyzować, że przechodzimy na daną planszę od razu, no to, mm -hmm. to trzeba A, faktycznie kilkudziesięciu podejść. Oprócz takiej, jakie według Was w takim razie podział na gatunki, e, jakie funkcje spełnia? Oprócz oczywi oczywistej funkcji, jaką jest no, taka czysto informacyjna, tak? jak, jak to może, jak, jakie, jakie to ma znaczenie, żeby ten podział na gatunki był zachowany? No. Znaczyń, no trochę tutaj... Myślę, że mamy w, w, jako ludzie taką potrzebę porządkowania wszystkiego, żeby nie, nie traktować wszystkiego jednolicie. Gry? I tyle. Porządku, Porządkujemy nie tylko gry, wszystko jest. No bo się na przykład, w, jeżeli chodzi o film, kategoria. Tak, spotkałem się z taką teorią, opinią, e, że gatunki filmowe potrzebne są głównie widzom. Po to, że bo tak na przykład jak jest gatunek film obyczajowy, tak? O tak naprawdę to nie znaczy nic, bo pod tym może się kryć bardzo wiele historii, ale to jest jakby to jest potrzebne widzowi, żeby usystematyzować to Ale filmę, wiemy, poobraźnię. czego tam nie ma. Wiemy, że nie będzie to horror wtedy. Horror no, obyczajowy. Chyba to, to samo dotyczy gier na przykład, jeżeli ktoś nie lubi się bać, no to nie będzie, nie będzie szukał horroru, tylko chciałby jakąś grę, na przykład platformówkę, no bo lubi sobie poskakać po tam, jakichś poziomach, tak? To, w, jak, jest jeżeli, ma, jeżeli jest podział na platformówki, to będzie wiedział, że okej, okay, w to nie gram, bo tu jest napisane horror i chcę sobie poskakać i gram w platformówkę. Nie jest trochę tak, bo nikt o tym jakoś nie mówi, ale że gatunek trochę ma e, jakby to ująć e, Predestynować gracza do konkretnego, może predestynować to słowo, zaklasyfikować go do konkretnego typu graczy. Czyli jest to jest informacja o gatunku po to, żeby właśnie ktoś mógł stwierdzić, że to jest raczej gra dla, dla graczy no, niezamężowanych. No nie, znaczy no bo... wiemy jakie yy, jako gracze, którzy znają, zna, znają gry, znają większość konwencji. Wiemy jakie kompetencje będą wymagane pod, pod dany gatunek. Wiemy czy posiadamy ich wystarczająco dużo, czy sprawia nam przyjemność rozgrywka. I wtedy możemy, możemy się zdecydować na zabawę z danym tytułem. Albo poszukać czegoś innego. Mnie się wydaje, że można byłoby też takie te ramy gatunkowe, niezależnie od tego do, do jakiej cechy, drony by się odnosiły, potraktować może trochę też jako ostrzeżenie. Pamiętam jak na jednym z pierwszych spotkań Paweł właśnie opowiadał nam o tym, że większość tych gier mobilnych, które się pojawiają gdzieś tam w Google Play, to się chyba teraz nazywa, czy w jakimś tam, nie wiem, w sklepiku prowadzonym przez Apple, większość tych gier ma jest otakowana jako adictive czyli takie, które wymagają dużo czasu i po prostu nie możemy wytrzymać, bo tam kolejną planszę musimy przejść czy, nie wiem, jakiś kolejny szereg diamencików odblokować i jeżeli ja widzę takie coś, że addictive, to mówię, aha, dobra, uważaj bo się może tak skończyć, że po prostu nie wyjdziesz, do domu, nie, nie wyjdziesz <SZ> z domu bo będziesz tam, nie wiem, zbierał jakieś owoce na, na telefonie, więc dobra, może też w taki sposób można by to traktować No, jest dobry tryb czy kiedykolwiek ktoś powiedział, że gra jest zależniająca w sensie negatywnym? Tego się raczej nie mówi. Mówi się że jak Znaczy nie, no, To znaczy, że fajna jest. Fajna, ale ja no, powiedzmy, jak ktoś ma naprawdę coś ważnego do zrobienia i potrzebuje chwili relaksu, ma ochotę w jakąś grę zagrać i widzi, że ta jest adiktyw, no dobra, to ja ją sobie wytestuję, jakoś już trochę będę miał więcej wolnego, tak? Ja to tak, ja to tak wybrałam. Czy ja tutaj nie powiedziałem, że to jest może źle, no to po prostu postrzegam mnie, że jakby nie mam tyle czasu i chciałbym na to poświęcić i i, i odpada. Chyba robi się głośno, więc zakończymy na tym. Ale będzie to temat kontynuowany.